Cześć, audycja kadr Ciwoko, Dzisiaj odcinek 74 i teraz zmieniamy i nie wiem za bardzo co mówić, bo tą regułkę mam wyuczoną. Jest z nami gość i nie chodzi o Krzyśka, chociaż Krzysiek też jest, jeszcze tak. nic nie... Z... Tak jest, jestem. Jestem. Ja I że... jest z nami jeszcze Jarosław Koch. Znany z? Z komiksy Apple. Czy Centrum Komiksów Disneya, fanpage'u na tak, Facebooku. Mogliśmy jakieś 45 razy wspomnieć o tej stronie, ale... A ja 60 razy zostaliśmy poprawieni. To też jest <laughs> tak, no, tak nie jest. Aż tak często. I to nas zmobilizowało do tego, żeby ten odcinek dzisiejszy był taki specjalny, bardzo kaczy, ponieważ y, nagrywamy ostatniego listopada. Y, tak. y, odcinek się pojawi 2 grudnia. No ale ten listopad był taki bardzo szczególny, bo i mamy urodziny Myszki Miki i mamy drugi sezon Kaczych Opowieści i pojawiła się wreszcie długo wyczekiwana kolekcja Karla Barksa w Polsce wydania, wydana przez Egmont no i jeszcze parę innych rzeczy się pojawiło i o wszystkim tym um, będziemy dzisiaj opowiadać, cały odcinek będzie właśnie poświęcony kaczkom kaczorom, ale nie tylko, bo Radku o Tobie też sobie chcemy, chcemy porozmawiać <śmiech> <śmiech> porozmawiamy o Tobie, posłuchaj co o Tobie teraz będziemy mówić zafascynowała nas Twoja historia Dokładnie tak. Urzekła nas wręcz i właśnie. A, to tak to brzmiało. To była, tak, tak. Dokładnie twoja historia. Dokładnie tak. Okay. I właśnie chcielibyśmy po, też poświęcić parę minut tobie, bo mm, wysiadłeś dzisiaj z autobusu, gdy cię odbieraliśmy i pojawił się naszym oczom 22-letni chłopak. Tak. No a kurczę, naprawdę dysponujesz ogromną wiedzą, jeśli chodzi o komiksy Disney'a i... To, to mi zawsze imponowało. Nie, nie, że teraz Wazelinka czy coś w ten desen, ale nie, na. Nie, nie, wcale, wcale. <śmiech> Absolutnie. <śmiech> ale zawsze mi to imponowało, właśnie jak e, Centrum Komiksów Disneya czy kaczą Agencję Informacyjną sobie śledzę i po prostu widzę te twoje tą twoją wiedzę, którą skądś brałeś i to... Kiedy, kiedy to się zaczęło? Kiedy, kiedy... kiedy się tak zaczęło? tak porządnie to się zaczęło około nie wiem, 2008 roku, kiedy ogólnie zalogowałem się i Zacząłem czytać regularnie forum Disney Polska, disneypolska.pl, gdzie ogólnie było wielu kaczkofanów, czytelników komiksów Disneya i ogólnie wielu z nich posiadało dość dużą wiedzę. I też czytałem archiwum tego forum i tak czytając to poznawałem jakieś informacje o twórcach, o komiksach, jakiejś historii i, i w sumie od tego się zaczęło. A Miałeś wtedy 12 lat, jak dobrze liczę. Tak. Kurczę, ja jak e miałem 12 lat, to miałem pierwszy kryzys tożsamości, jeśli chodzi o komiksy. E ja chyba błoto jadłem, e więc <laughs> jest jakiś ten... E ak akurat bardzo mnie interesowało od początku czyli sama... Konwencja jakby tych komiksów, czy Bo coś cię przyciągnęło do tego, nie? Zaczęło się u ciebie z Disneyem bardziej bar bar od animacji, ci... czy ci... bardziej... Samo zaczęło się, sama lektura komiksów Disney'a praktycznie od dziecka z komiksowa w Gazecie Wyborczej. No, wiecznie nieodżałowane na zawsze w naszych sercach. Tak. Dokładnie tak. No. I na, praktycznie na komiksowie zacząłem y, poznawać litery, rozwiązywać łamigłówki, czytać komiksy. I tak w tym momencie poznałem Donalda i wszystkich i W tym momencie się zafascynowałem początkowo komiksami Disney'a, ale to... Y, Ogól, ale w pewnym momencie mi to. Po skończeniu komiksowa w pewnym momencie to mi przeszło, ponieważ nigdy, nie, nie wiem dlaczego, nigdy mając te kilka lat, nigdy nie miałem kacza Donalda. Wiem różne inne pisma czytałem jakiegoś: Kusia Puchatka, Tommy Jerry, Muminki, ale nigdy nie ka czytałem kacza Donalda. Tylko w komiksowie z mm -hmm. Gazety Wyborczej. Nie wiem dlaczego, nigdy z dzieciństwa takiego 7-8 lat, nie pamiętam yy, kacza Donalda ani w kiosku, nie wiem, może dlatego, że już wtedy było zasłonięte gadżetem wielkim i nie było widać, że jest takie pismo jeszcze istnieje. Przez dwa tam jakieś, jak pierwsze lata szkoły podstawowej to jakoś ogólnie byłem uznawany za jedną z najmądrzejszych osób w klasie i ogólnie miałem taką bardzo, bardzo wczesną fazę pod tytułem Ale ja lubię czytać książki bez obrazków! Harry Potter! Nie muszę obrazków wyczytać książki. Komiksy są dla dzieci. Mając 9 lat. Mm. No Ale co? Mając 9 lat, to już się myśli o sobie jako. O, ja jestem już taki wielki, prawda? Mm -hmm. Traktuj mnie poważnie, mam oddaję 5 zł na chipsy. Zwłaszcza jak się darłeś z podwórka. Że... I, nie wiem dlaczego, właśnie już nie pamiętam, ale jakoś tak. Nie wiem, czy to przez Astek czy Kajko i kogoś czy czytać te komiksy jakoś mnie znowu przyciągnęło do do Kaczar Donalda akurat, jako że już wtedy dość często korzystałem z internetu to też czytałem wiesz na początku wikipedię jakieś tam ciekawostki, o życie i czasy Sknerusa jakaś taka historia istnieje o Sknerusie co tam ma 12 rozdziałów i, o i ten, jakoś tak się trafiło że strona Hermontu jakoś ten i tak się trafiło, że zacząłem czytać te komiksy i po pewnym czasie e, właśnie się zareagowałem na te forum i w tym momencie tak jakby zaczęło się takie poznawanie twórców, poznawanie y, jakiejś historii. Ogólnie za zawsze bardzo lubiłem, czy, niezależnie od tego czy to są komiksy Disneya, czy, czy wszystko inne, czy nawet na przykład Pokémony, lubiłem wszelkie jakieś ciekawostki. Mhm. Więc często ta moja wiedza jest oparta na wszelkiego rodzaju ciekawostka. Po prostu lubię wiedzieć różne zupełnie niby nieistotne rzeczy. No, to też trzeba wiedzieć, gdzie to wyszukać, gdzie to znaleźć no i, i sobie przyswoić. Miałem akurat takie szczęście, że jeszcze działa ta y, prężnie w formie Disney Polska, więc jakoś tak to się akurat zdarzyło, że pokierowałem, poznałem Indax, gdzie jest ta baza. Wszystko praktycznie, <śmiech> Wszystko. Chodziło o to. <śmiech> tak. Mm. Więc tak to się zaczęło i jakoś od tego momentu, y, y, od, tego momentu od tego momentu jakoś zacząłem czytać komiksy Disneya, poznawać je i a Zawsze ogólnie też lubiłem informować. Nie wiem dlaczego, ale ogólnie zawsze lubiłem informować. Czy to, czy to w szkole, czy to wszędzie, typu jest zmiana, nie ma polskiego. Yes. Zawsze lubiłem informować, ale i nie w sumie tak się zastanawiałem co robić. Tak ogólnie, wiesz, mając masę wolnego czasu, mam tutaj sobie siedzę na internecie. I ogólnie tam początki, bo, bo Kacza Agencja Informacyjna to nie jest jako początki mojego informowania o komiksach Disneya. Akurat centrum komiksów Disneya, pamiętaj, że wcześniej, akurat wcześniej też współpracowałem z innym znajomym, stroną, która nie istnieje i ogólnie yy, tak się złożyło, że po prostu znalazłem taką niszę, jak informowanie o komiksach Disneya. A kiedy to się narodziło, te, te twoje internetowe udzielanie się? Yy, takie jakieś szersze, to hmm. chyba... Bo ja na przykład nie ukrywam, nie wiem, jak ty Andrzej, Kaczo Agencję Informacyjną poznałem chyba dwa lata temu? Jakoś? Maxa. kaczą Agencja Informacyjna ma chyba w tym momencie będzie czwartą rodziny miała w, w lutym. Ale wcześniej jakieś takie udzielanie to było... Ogólnie to była moja reakcja na to, że forum Disney Polska umierała. Ponieważ w pewnym momencie było forum na tyle było, na tyle było dużo użytkowników, że na przykład o 15, jak wychodził Kaczo na we środę, to było już trzech użytkowników, które pisały, jakie komiksy są w tym katastrofie. Ale potem użytkownicy zaczęli rezygnować, albo już im się ten stwierdziłem, no trzeba zacząć informować, że tych komisach istnieje, a jak nie ma żadnej już konkurencji. No to, to w sumie faktycznie dobrze było wyczekać, aż tam po wymiara konkurencji, a przejąć całe poletko. No, no tutaj tak tro, troszeczkę z, odbiegnę od tematu, bo mi się tak. Przypomina, jak zakładałem tego swojego bloga, oczywiście bez porównania tutaj. Em, em, im, gdy image Comics Journal zakładałem, to było takie, hmm, bo w sumie przecież nikt tego w Polsce i tak nie wydaje. nie? I proszę, w tym roku mamy 40 komiksów, już. czego życzę też Disneyowi. W ogóle też mi się tak teraz przypomniało, że jak zakładałem książkę informacyjną, to w sumie tak na początku nie wiedziałem, o czym będę pisał, bo pod pierwszym miesiącem to było pisanie o komiksach wydawanych w Polsce, to były takie informacje, to jeszcze był czas, jak Kaczorol był dwutygodnikiem, jak był miesięcznikiem, więc było to tych informacji. Ale teraz to kadet, Kaczorol co miesiąc, Gigant co dwa miesiące, nie przeżyłbym tylko na tych informacjach, które nie jest aż tak dużo. Jak zdarzyło się taki zbieg okoliczności, że dwa miesiące po tym, jak wystartowałem z kaczą agencją informacyjną, IDW Wystartowa, ogłosiło, że będzie wydawać komiksy Disneya. I, a miesiąc po tym, że e, Disney ogłosił, że będą nowe kaczy opowieści. <grym> Co za zbieg okoliczności. Przypadek? Nie, a sądzę. A teraz kaczy opowieści, to powiem szczerze, że to jest... Każdy news z kaczymi opowieściami robi bardzo dobre wyświetlenia. I to jest taka główna... Wiem, że dużo fanów znalazło bloga z powodu kaczy opowieści. Mam nadzieję, że... <głos> Właśnie się zgłosiłem, tak? I mam nadzieję, że też to spowoduje, że zaczną czytać komiksy Disneya albo powrócą do nich. Ale wiesz, tak samo jak wczoraj czegoś szukałem, chyba pisałem index i mi wyskoczyło na Google, i na pierwszej stronie nie znalazłem linku do indaksa. Wszystkie były do twojego bloga. Że znaczy, wiadomo, może moje ciasteczka coś tam To naprawdę bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Podpisałem indeks i coś tam? I wszystkie to były artykuły, że właśnie coś tam, który jest top, tam w top 5 na indeks, Ale to nie, akurat indeks. Akurat sprawdzałem, jak na chyba na Aleksie pod względem popularności, to jest szczególnie w takich krajach typu Włochy, Grecja, dość popularna werytry, werytry na internetowa, więc to ciekawe. Mm. Znaczy, mi, mi się wydaje, że to może najpierw po języku wyszukiwało, a później pod tym może, no, konkretnym. No, no, te algorytmy, te, które bo tam, bo, tam są, to... Bo, bo akurat chyba on wyświetla stronę po angielsku. Bo, bo ja też na przykład nie ukrywam, że jak wpisałem kacze opowieści, zwrot w Google, to też mi wyskoczyły przede wszystkim odnośniki do ciebie, a dopiero... Jeszcze nie, znaczy, przepraszam, nie, najpierw, była, są... najpierw była Wikipedia, potem dopiero było. A nie było wcześniej jakieś na ekranie, czy coś? No, Wikipedia, FilmWeb, to te oczywistości, a później już było tylko do, two do twojego bloga. Mm, ale ty, ten wracając jeszcze do kaczej Agencji Informacyjnej, bo mm, to nie jest tak, że to jest tylko piszesz o kaczkach, bo też rozszerzyłeś tą sprawę. Tak, swoją... rozszerzyłem. W którymś momencie jak stwierdziłem, jeszcze nie było kaczy opowieści właśnie i nie było też żadnej informacji, żeby jakaś kolekcja barca wychodziła, ogólnie było źle, więc stwierdziłem i tak jeszcze mnie akurat Maciej który zainspirował, że będę też pisał o jakichś komiksach humorystycznych, jakich, jakichś komiksach, na które czuję też, że się dość dobrze znam i sądzę, że mogę je recenzować. Czasami też nie pisać teksty i tak piszę czasami o, czy to o Jakim Luku, czy o Asterixie, czy to o Tintinie, jak wychodził, czy to jakiś jakichś innych na przykład polskich komiksach z Konkursu Christy, czy na przykład tekst o Kajko i Kokoszu edycji angielskiej. Coś, coś słyszeliśmy. Bo ja na przykład też jestem ciekaw, co tak może trochę pod włos to będzie to pytanie, bo często na Facebooku przy postach od Centrum Komiksów Disneya jest zapraszamy do kliknięcia Aha, w link, albo pisze do... my i właśnie chciałem zapytać, czy oprócz ciebie tam naprawdę ktoś jest? Tak. Tak regularnie? Ja ci... bo, bo jesteś taką, można powiedzieć, twarzą, duszą i sercem dla mnie Powiem te, tak, tego ja bloga. Się... To wygląda tak że oprócz mnie, regularnie, ale trudno czasu powiedzieć, bo newsy, to jest 95% ja, to, zależności, znaczy to zależy od okresu, bo był tak okres newsów w każdym opowieściach, było bardzo dużo, że część newsów o każdym opowieściach akurat nie, ja pisałem. Ale pomagają mi też dwie osoby, które też z wcześniejszych forów znałem, oraz okazjonalnie m.in. czy to Mateusz List, czy to Maciek Kur, który mi też napisał dwa teksty. Tak, właśnie te, te dłuższe teksty. Bardzo mi się podobają na, u Ciebie na blogu właśnie te takie analizy na przykład porównawcze polskiego wydania z wydaniem um, jej ku norweskim, szwedzkim, mm, bo tak. porównywałeś życie i czasy w no sama właśnie właśnie Właśnie muszę w końcu zrobić, bo ostatnio jakoś nie miałem siły, żeby zrobić porównanie e, Kaczogrodu e, od Egmontu z kolekcją od Fantagraphic e, Barksta. Tak, to by to z pewnością było... było... Właśnie ostatnio w ogóle czasu miałem bardzo mało, więc tych tekstów ukazało się na przykład y, trochę mniej niż zaplanowałem. Hmm. No to bardzo często tak bywa. Tak. Natomiast y, niedawno y, stuknęło ci tysiąc polubień na Facebooku? Tak. Gratulacje. Tak, gratulujemy. Wam też chyba z tysiąc polubień stuknęło jakiś czas temu. Mhm, jak najbardziej. A, okay. Znaczy jak, jak, jak, jak, jakiś czas temu, ale... No nie ważne, dobra. Po, powolutku, tu, powolutku, rośnie, ale rośnie. Ja, to, to ale zauważyłem, że największy przyrost był, jak była czołówka Kaczy Opowieści. Mhm. Ustąpiłem na, na, na fanpage'u. Pewnie, jest... pewnie ci zasięgi wybuchły wtedy. Tak, raczej to była historia taka, że, że ta czołówka była tak trzy czwarte legalnie, ponieważ ona była zgrana z aplikacji Disney o Oszty. Jako, że nie miałem pomysłu, jak na szybko zgrać y, ją z tej aplikacji, to wyglądało tak, że po prostu włączyłem y, tableta, włączyłem dyktafon na smartfonie, nagrałem dźwięk z tableta i podłożyłem pod filmik z y, YouTube'a. No, no, powiem tylko, że ja bym na to nie wpadł. Po prostu nie, nie sądziłem, że to był aż tak skomplikowany proces. To, to ale, był, był, ale widać było warto. Nie, nie miałem po prostu na siłę, jak na szybko wyciągnąć z aplikacji. Aha. Film. no jakie, jasne, jasne a to, to, to, jest to jest było po prostu związane pewne no. jak coś działa, to nie jest głupie. i tutaj pewnie później też jeszcze do tego nawiążemy, ale jakby nie patrzeć te założenie bloga mówić bloga, czy strony jak, jak, jak traktujesz kaczom agencję <słuch> portal? no, no nie ważne. w to, to każdym jest razie to jest, to jest skomplikowane, Cały czas mam zamierzenia, żeby zrobić z tego stronę. Bo teraz to jest szablon na blogspocie. To, tak, to jest szablon to, to, to na blogspocie widać, tak? i to jest. Też z niego korzystam to jest, to jest, w końcu. To jest. Zawsze cały czas myślę o tym, żeby coś zrobić więcej, żeby coś poprawić, żeby ten. Tylko, że, że zawsze problem jest z czasem. Mhm. Można albo dostarczyć jakiegoś newsa, czy tam artykuł na bloga, albo zacząć się bawić, czy to z blogspotem, czy może czymś nowym, ale to też, jak, jak, jak na serwerze, to też trzeba byłoby zapłacić. Więc to tak. jest... no, Wiemy jak jest, dlatego nas jeszcze nie ma na Spotify, <grystanie> bo, bo też często trzeba zapłacić. Mm. Tak. tak, ale hmm, za zacząłem, a nie dokończyłem to pytanie, bo hmm, Kacza Agencja Informacyjna, można powiedzieć, że, hmm, tak mi się wydaje przynajmniej, doprowadziła do tego, że przy Kaczogrodzie Karla Barksa, montu pomagałeś. Tak. Zajmowałeś się tam czym e dokładnie? Ogólnie... Poprawałem, znaczy po prostu to była korekta, która była zarówno pod względem literówek, czy tam y, błędów typu zamiana dymków, czy tam złączone słowa, ale to po prostu i tak byłaby korekta przeprowadzona przez redaktorów Egmondu tylko że zawsze lepiej jak dwie osoby sprawdzą niż jedna, a także wszelkie nazwy, które były czy występowały w wcześniejszych komiksach, czy to Barsa, czy to y, Rosy w Polsce. Oraz. Czyli korekta merytoryczna. Tak. przede wszystkim, tak? Tak, oczywiście no, praktycznie i to, i to, i korekta merytoryczna, i taka korekta zwykła, ale sądzę, że, że tą korektą zwykłą i tak redaktor Egmontu, pani Katarzyna Gwiazda, i tak by większość tych błędów zauważyła. No i tutaj z, znowu taka e, wazelinka z mojej strony, bo nie wyobrażam sobie lepszej osoby do tej roboty. E, będziesz przy kolejnych tomach też się udzielał? Pod, tą, pod kątem korakty? Mam nadzieję, że tak. Na pewno w trzecim. Zobaczymy, co dalej. Jak będę miał... Mam nadzieję, że będę miał odpowiednią ilość czasu, by popełnić kolejne tomy. No to dobrze. To dobrze. Cieszę znaczy, się, że. Ja bo... tak, z, Ale oczywiście. Też muszę tutaj pogratulować Jackowi Drewnowskiemu, który tłumaczył komiksy w Kaczogrodzie ogólnie tłumaczy komiks od 20 lat Disneya większość, ponieważ jego tłumaczenia są świetne i w sumie w samych komiksach było tylko takie drobne rzeczy poprawiać, typu żeby było zgodne tłumaczenie z życiem czasem od samej Disneya, bo rozumiem, że po prostu tłumacz nie zawsze musi wszystko znać, sprawdzać. I tak sądzę, że Jacek Lewinowski ma jedną z większych wiedz o komiksach Disneya w Polsce. <zysy> no 20 lat tłumaczenia to... No to chcąc nie chcąc nawet jakby się bronisz to i tak się nauczy więc... <grym> tak dokładnie natomiast tutaj jeszcze takie jedno pytanie dotyczące kaczogrodu Karla Barsa bo to też będziemy później mówić tych tomów jest łącznie 30 30 i kurczę no to, jest, to jest kawał lektury no, i czy... w końcu Bars przez hmm? 25 lat rysował te nie wiem z 200-300 stron komiksów rocznie a to Zebrało się bardzo dużo. 30 tomów i e, oczywiście życzymy Ci, żebyś przy każdym z nich sobie... Ja mam nadzieję, że sprzedaż będzie na tyle odpowiednia, mm -hmm. że ukaże się 30. Tak, mi się wydaje, że to raczej nie będzie wielki problem, patrząc na to, co się działo z życiem i czasami z Knerusa no, mam, Mokwacza. Mam, mam nadzieję, że, że także w końcu, po wielu latach, także komcy baxa bardzo dobrze się sprzedadzą i przyjmą na polskim rynku. Dobrze, to... E... Temat Kaczogrodu może na razie zostawmy, bo te pewnie za moment wrócimy do tej kolekcji. Zobacz, Mam nie? takie jeszcze pytanie, bo wspomniałeś, że zacząłeś od komiksowa dopiero gdzieś tam później był ten Kaczor Donald. Właśnie taki kącik sentymentalny <grych> dotyczący komiksów Disneya. Czy pamiętasz ten swój pierwszy numer Kaczora Donalda? Pierwszy numer Kaczora Donalda? Tak, który, wy... Nie, nie, nie. Swój. Twój. twój A, mój. Swój pierwszy kupiony czy otrzymany nie, numer Kaczora. To był Kaczor... dopiero w roku 2007. Nie, czy to był jakiś wyjątkowy numer, czy po Nie, prostu... to był zwykły numer. Mhm. Znaczy zwykły numer, ale się okazało, że, że tam był taki komiks nie do końca zwykły, to dopiero później, później. E, to był numer 2007, e, dwo, znaczy 40 z 2007 roku i okazało się, że tam jest komiks, który jest często nazywany prologiem Kaczora Donalda i Wehigiu Czasu. No. No, to on ma mało co wspólnego ma. z samą serią, mhm. ale jest traktowany jako, jako prolog, ponieważ on został stworzony tuż przed tym, przez tam, tych samych twórców oraz ten sam wehikuł czasu. Mhm. No, no to jednak jest jakaś ciekawostka, jeśli o to chodzi. I, później, i od tego czasu już regularnie? Regularnie, chyba 2009, każdy numer. Czy, wcześniej tam było różnie, też jak w 2008 roku, jak zalogowałem się na Polskie, to już ogólnie wtedy był kontakt bardzo dobry z redaktorem. Kaczor Donalda z, z Grzegorzem Rudkę, dzięki któremu też wiele długich komiksów Barsa i Rosy było w Kaczorze Donaldzie. Na przykład Powrót do Klondike się ukazał w 2012 roku. I to naprawdę, miałem szczęście, że trafiłem na taki bardzo dobry okres w Kaczorze Donaldzie, ponieważ jak czy, czytałem dużo później, numer jest z 2005-2004 roku, kiedy tam byli tacy dziwni redaktorzy, którzy byli. Trzy miesiące potem się zmieniał, to naprawdę to były bardzo słabe numery, dużo na przykład słabych komiksów z Fiawatą czy mm -hmm. z wilkiem bardzo złym. No, mm -hmm. Sądzę, że gdybym wtedy zaczął czytać kacza Donalda, to nie wiem, czy, czy bym czytał do dziś. A udało ci się potem nadrabiać te jeszcze wcześniejsze roczniki typu tak, 94 i powiem, tak dalej? Powiem, że teraz, że yy, akurat miałem takie szczęście, że na przykład 94 kupiłem cały kiedyś i to na jakiś za nie aż tak duże pieniądze, tylko jakieś 60-70 zł za 104. Ogólnie w obecnej chwili, nie licząc z rocznika 2000 i 2002, z tych brakuje mi bardzo dużo numerów, to z reszty, to nie wiem, chyba z 30 łącznie mi brakuje z tych tamtych, ogólnie z tych z 9, 989 numerów bodajże. Tak, tak, już tyle. To mam jakieś pomiędzy 850 a 900. No, i to, to się nazywa kolekcjoner. Jak ty, Ale jak ty to przechowujesz? Bo, bo to, to mnie, ja, ja mam problem z amerykańskimi zeszytówkami, które Tak, że, może... niestety, że niestety przechowuję dość. Tak, tak, mogą się trochę. Na razie to przechowuję tylko w pudłach, bez żadnych y, folii tak ten... no nie, no spokojnie. To jest, to jest... Nie, nie każdy ma okazję być bibliotekarzem, <śmiech> prawda, z Krakowa. <śmiech> Pozdrawiamy Michała Jankowskiego. Tak. Chyba, chyba już zebrał całą kolekcję Donalda. Coś chyba Donalda Był blisko, był blisko To jest jakiś kosmos Właśnie też te wcześniejsze Donald Duck, Mickey Mouse Miałem też. bardzo, bardzo poraszczenie się w Łodzi Ponieważ miałem bardzo mało numerów A w Łodzi na jednym stoisku normalnie Czasami Mickey Mouse, Donald Duck Chodzą po 5, 10 zł już Obecnie Jestem Za pojedynczy stoisku, numer, tak? Za pojedynczy numer mm. Jestem na stoisku, widzę tam Całą kupę Donald Ducków i Mickey Mouseów Pytam się po ile nie powiem co właśnie, czy po 2 czy 3 złote, coś koło tego. Brałem wszystko okazało się, że tam by był pełen rocznik 91, prawie pełen rocznik 92 i obecnie mam z komiksów z lat 90-92, chyba mi brakuje dwóch czy trzech numerów. Mm. Potem dalej nie mam 10 bo akurat nigdy nie zdarzyło mi się akurat mieć yy, jakoś znaleźć jakiejś większej okazji na ten rocznik, ale, ale z tych wcześniejszych właśnie mam. Natomiast Andrzej zapytał o przechowywanie zeszyty, zeszytów z Kaczora Donalda Ja to jestem ciekaw, jak, jak wygląda Twoja ściana z gigantami? ja podej... takiej ściany z gigantami nie mam, ponieważ... No, bo, bo przepraszam, wejdę w słowo, gigant poleca, który ukazał się parę dni temu, to jest 215 tom Wcześniej były komiksy giganty, jeszcze no, są mamuty Powiem Ci szczerze, że, że akurat w związku z tym, że bardzo dużo się ukazywa, Szczególnie w pewnym czasie się ukazywało bardzo dużo gigantów bo ukazało się też mega giga 6 razy do roku i ja mam 3 razy do roku nigdy akurat nie miałem jakoś taki, takiego poczucia, że muszę te giganty zebrać jakoś ten, I dopiero jakoś ostatnio zacząłem zbierać jakoś tak rocznikami całe i obecnie mam taki stosik pod biurkiem, gdzie leży 92 97 rocznik i nie wiem gdzie je no to przy, przekonasz się, <śmiech> że będzie <śmiech> będzie tylko gorzej o. no więc i ogólnie samymi gigantami jest o tyle prosto, że akurat jest dużo ofert, jako nie ma jakoś takiej presji, że nagle się tak skończy, a, a samym kaczonami już widzę, że jest tych ofert bardzo mało z pierwszymi rocznikami, mhm. I, więc to jest tak jakieś takie wyzwanie, żeby zebrać całość, że ja nie wiem ile to poświęcę na razie, tak staram się, żeby to tak w miarę tanio było, a nie 20 zł za numer, czy jakieś takie... No ale gazety miały też chyba takie, stricte gazety właśnie jak Kaczor Donald, trochę mniejszy cykl życia, jakby to tak, ile tak. razy pamiętam jak wiadomo Kaczor Donald leżał koło łóżka czy coś, czasem oczy, oczy, się oczywiście. na niego nadepnęło i oderwało pół okładki i A z tym oderwaniem okładki to miałem taką bardzo, taką bardzo ciekawą sytuację jakiś rok czy dwa temu, dostałem numer Kaczor Donalda jakiś tam stary i ja sobie czytam, czytam, czytam. I dopiero w pewnym momencie, jak coś stworzałem coś właśnie na intakcie, coś mi nie pasowało. że ja tego numeru nie mam. I okazało się, że dostałem numer, bo okładka była oderwana i była luzem. Mm -hmm. Okazało się, że okładka była z innego numeru. A -a -a -a. Kupowane na Allegro? Nie, na OLX. Y Sfaniaczki. No to grupa Allegro. Dobra, tak pozwolę na momencie przeskoczyć do Andrzeja, bo... Y Twy, no. Już ustaliliśmy, że twój pierwszy numer z Kaczora Donalda to był 2007, tak? tak? Dobrze tak, pamiętam? komiksowo było dużo wcześniej mm -hmm. i a, a, z komiksowo nie powiem jakiegoś najwcześniejszego numeru, mm -hmm. ale mogę powiedzieć pierwszy komiks, który zapamiętałem przy premierze i to był bodajże albo 2001, albo 2002 rok przed świętami, chyba 2002 to był bardziej i to był komiks Cybermarket z Mikiem i Piotrusiem, to był komiks, w którym Miki ja, czyli Piotr kupił przez internet Piotr, y, Mikiego. Okej, okay. no, <głos> Tak m, m, m, m, bardzo współczesna historia. Biorąc pod uwagę, że, że to był 2002 rok, to po prostu mnie ta historia zafascynowała. Pamiętam, bo ogólnie w komiksowie często te komiksy były dzielone na części. Ja pamiętam, że po prostu czekałem na kolejny, jakby dowiedzieć się, co stanie się, jak się zakończy ta historia. <głosy> no no, komiksowe było dużo fajniejsze. Tak, historii. i właśnie taką na końcu. I chciałem właśnie teraz tak przeskoczyć do ciebie na moment, bo. Yeah. Ten, ten taki kącik sentymentu, jak to już Aha. wspomniałem wcześniej, bo e, ja na przykład pamiętam mój pierwszy kaczor Donald, to był jeden z, nie, nie pamiętam dokładnie, który numer, ale to był jeden z tych z, z giełdą kaczogrodu, czyli jeden z początkowych w ogóle, Aha. jak rozumiem. A ty, a ty pamiętasz swojego pierwszego kaczora Donalda mniej Mickey więcej? Mickey Mouse. Aha, Mickey Mouse to no. był lat starszy brat, więc to i, i jakby wszystkie początkowe komiksy u mnie, czy to był Tytus, czy to był Kajko i Kokosz. Hmm. czy Przygody Kleksa, czy właśnie Asterix, albo Catcher Donald. No to były mojego brata. Czyli w no bo sumie wtedy, tak to... połowicznie trochę jak Don Rosa, tylko że Don Rosa miał komiksy od siostry. Tak, tak, tak. A z Donem Rosem pamiętam jak z Donem Rosem. A w ogóle Chryste. z Donem, ty muszę taką odnosić, jak wspominasz o Donie Rosie, mm -hmm. to... Nie wiem, czy to wspomnieć w tym momencie, czy później, ale gdy robiłem cyk, ogólnie teraz się został wydany niby oficjalnie w środę Cash i ogólnie na fanpage'u miałem akcję obrazków, ciekawostek odnośnie, mm -hmm. odnośnie tego. No co tam na Instagramie głównie śledziłem. Tak, tak. I, i, I w przypadku pierwszej akcji rok temu, w środku czasy na kwacza często używałem hasztagu Donrosa. I kto to zauważył? Don Rosa. Tak. Sobie jestem na komórce, widzę sobie, otwieram komórkę i widzę sobie Don Rosa do mnie napisał. A, a Don, Don jest bardzo miłą osobą. Ale nie, ogólnie nie, tam, tam, tam pisałem. Czyli tam, tylko tam. ja go nie widziałem nigdy na oczy. Znaczy ja go nie widziałem, bo nie byłem znaczy, w tym... nie rozmawiałem z nim, a może tak. Nie rozmawiałeś z nim? Nie, nie rozmawiałeś z nim. A widziałeś go na oczy, bo szukał stolika, ale nie było jak siedzieliśmy w knajpie i ja zanim do niego podeszliśmy, żeby się dosiadł do nas. To już wyszedł. Aha. No, to no. tak to było. Kurci mu też, te, zazdroszczą. Też że... napisałem tam potem, ogólnie tam z kilka mail wymieniłem i to taka była, no z fajniejszej sytuacji podczas prowadzenia czy to wrogra, mm -hmm. czy to... To... Ale można powiedzieć, że chociaż nasze blogi, twój i mój, yy, są o kompletnie różnych tematykach, jakby nie patrzeć, to jednak mamy dość podobne przeżycia. Bo jascy... Typie, jak ty po prostu w odcinku od Disneyu potrafisz ten imidż przerzucić? Ale nie, nie, nie, nie bo po prostu chcia chciałem tylko powiedzieć, że ja, ja się strasznie na przykład zajarałem, jak dostałem na Facebooku wiadomość od Gregaruki. Ruki. I, kurde, no. no. to. I konie koniec tematu. Dobrze. No, więc to, to czasami dociera. Yy, ale tak, yy, bo chodzi mi, wracając znowu do tego Aha. naszego sentymentu. Um, czyli, a, a pamiętasz, jak długo zbierałeś mniej więcej Kaczora nie, Donaldna, bo to, to było wybiórczo, wiesz, to, to jest za wcześnie, natomiast e, pierwsze takie, naj, znaczy jakby najmocniejsze wspomnienie, które mam z Kaczorem Donaldem, to są, e, to, bo to jest pierwsze w Polsce, nie? Wydanie Życia i Czasów, to co ja mam? Czy? E, tak, to jest pierwsze z 2000. Tak, to pierwsze wydanie Życia i Czasów z Knerusa McQuatcha, to jest moje najlepsze wspomnienie, a wcześniejsze niż to, to jest zbieranie drzewa genealogicznego. Który przypadkiem masz w tym że komiks się w środku? E, tak, no żeby się nie zgubił. To... E, jak widzę, nie udało ci się zabrać do końca. Nie, nie, nie. Ej, mi też się nie udało. E, bo ja na przykład pamiętam, że m, o ile kupowanie na przykład gigantów, mega giga czy mamutów było takie wybiórcze od zawsze, od kiedy tylko pamiętam. Jak, jak, jak I nigdy jakaś... panoramki nie było na punkcie. Nigdy panoramki nie było, ale. M, na przykład Kaczora Donalda, ten magazyn, to pamiętam, że od 94. do 99. bądź 2000. Nie jestem tutaj dokładnie pewien. Wiem, wiem że pamiętam, że przerwałem Kaczora Donalda w momencie, w którym kartonowe wkładki zostały zastąpione plastikowym badziewiem. I, i to był taki moment, w którym stwierdziłem, że to już nie jest ten, ten Kaczor Donalda. Ogólnie Donald. też, jak się popatrzy, tak. Jak, oczywiście to tak jest z perspektywy już osoby, które dość dużo czytała tych komiksów, ale po... Dość, nie przy premierze, tylko oczywiście dużo, dużo, dużo lat później, to mhm. powiem, że poziom komiksów też bardzo spadł, jak się tam poczyta numery wcześniejszych lat i te z 2000, z 2000 roku to jest jednak spora przepaść. To też, też przez to, że do połowy 1999 roku każdy numer Kaczar Donalda otwierał ten, ten pageer Barksa, które teraz są zebrane w Kaczogrodzie mhm. Barksa. Więc... Mhm. No no właśnie też podczas lektury Kaczogrodu, to pa, parę tych historii mi się zaraz tak, przypomniało. Tak, ja jak flashbacków. tworzyłem listę na, no. na bloga, to ja tak zauważyłem, że szczególnie w pierwszym tomie akurat dużo tych y, komiksów, ten pejżerów było w wczesnych latach Kaczogronada. Tam dziesiąty czwarty, dziesiąty piąty, dziesiąty Tak, tych flashbacków też faktycznie to, było bo dużo. Bo właśnie jak czytałem i było tak. A ja mam dziwne déjà ja, ja, ja, jakbym już to kiedyś czytał, a później, o dobra, na pewno to już kiedyś czytałem. Natomiast takie moje naj, naj, najbardziej charakterystyczne wspomnienie, jeśli chodzi o Kaczora Donalda magazynowego, to był numer, nie powiem z którego roku, bo tego nie pamiętam, ale był dodany do środka komputer. I, I dzieci się strasznie zajarały, a to się okazało, że to była taka mega wielka, właśnie chyba od... trzywarstwowa, od tej... kartonowa wkładka, o... której się nie dało złożyć po prostu, to był taki kosmos, żeby ja to złożyć. Ja kojarzę, że ktoś to wspominał chyba ze z w web, wspominał, że, że uwierzył, w to, uwierzył w to, że w k Donadzie Donaldzie będzie komputer. I, no, ja tak dokładnie tak no samo, pracy, tylko, ale to... tylko pa pamiętam, że, że to było, kurczę, no miało się 8, 9 czy 10 lat, nie, nie jestem do końca pewien, no to się wierzyło Pierwsze w Tak, wierzyło po... się w różne rzeczy, ale później... Kołodziejczak przy... pierwszy raz, kiedy wtedy okłamał. Dokładnie. Wtedy znienawidziłem Egmont. Pa ale pamiętam, że ten numer był kupiony, on był chyba nawet trochę droższy ze względu na to, że tych wkładek kartonowych tam było trochę więcej. No, no, no. I, to, i nie było instrukcji do tego. I żeby to złożyć, to naprawdę no, dla... mnie to przerosło i podejrzewam, że nie tylko mnie, ale kurczę, to jest takie, taka najbardziej charakterystyczna rzecz, którą pamiętam. To z też mnie przerastało, a później kumpel kupił szafę z bodzio i stary, to mnie dopiero przerosło, <śmiech> jeśli chodzi o złożenie, bo to, to był dramat. Natomiast mam jeszcze tutaj w sumie takie pytanie, bo pamiętam, że miałem tylko jeden numer tej gazetki e, i to się nazywało Mickey Max, chyba? E, e, chodzi ci o Mickey Max, czy o starszego e, łamacz głowy? No, o łamacza o... głowy to ja chciałem zapytać, akurat, No, to, to ale... w takim razie połączmy to. Pamiętam, że tam było e, bardzo dużo jakiś zagadek. Ta, tak, Mickey to... Max to ogólnie, z tego co... Znaczy nie pamiętam dokładnie, bo też... To ogólnie były zagadki chyba na podstawie jakiegoś niemieckiego pisma i to były ogólnie w pierwszych latach. Mhm. To były komiksy e, i komiksy takie e, z różnymi zagadkami w środku oraz e, chyba właśnie zagadek nikiego właśnie chyba wtedy aż tak dużo mhm, nie było. Mh. A potem to się przeobraziło tylko w zagadki Mikiego i wszelakie takie y, y, łamigłówki z Kaczorą Ronaldem, czy z Mikim czy tam krzyżówki. To, to fajne było. Ogólnie, ogólnie powiem być. tyle, że ogólnie ten, tego Mikiego, Max'a nawet kupowałem to. Pewien, bardzo długo kupowałem, bo to stwierdziłem. Zawsze są jakieś komiksy Disney'a na polskim rynku. Ja wiem, że te zagadki Mikiego były takie średnie, ale na przykład był pewien okres, gdzie publikowali zagadki z Donaldem, rysowane przez Fleminga Andersena, którego na przykład z gigantów, można kojarzyć, że mm -hmm. ma taki charakterystyczny grób, czy styl kreski, ale niestety w którymś momencie tam przerwali w ogóle też pewnie oszczędności w Egmoncie, w Egmoncie, i obecnie Mickey Max to jest po prostu przedruk numerów przed trzech lub trzech. A to dalej wychodzi? Tak, tak. Wychodzi, tak. O, to wychodzi to... nadal, tylko że to, to jest teraz, tylko no, jak na przykład jest obecny numer, to jest jeden do 1 przed numeru numerów, przed trzech lub trzech lat aha, okej, okay, dobrze Oczy oczywiście gadżety się zmieniają, bo te gadżety to są niesprzedane gadżety z tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ja Miki Maxa <grym> jeden numer kupiłem w tym roku chyba to było w tym roku, bo w do środka wrzucili dwa polibagi z Lego uuuu tak. uuu. <grym> dokładnie ale to musieliśmy mieć jakieś szczęście, bo to są losowo tak, tak. Znaczy pamiętam, że jeden, je, jeden, je, jeden był z Lego City, a drugi był z Lego Ninjago. Do dzisiaj gdzieś tu no mam. A z Lego Ninjago to ciekawe, bo w kaczorze to chyba z jakiegoś innego pisma, jak montu niż kaczorze, no, musiałoby być. No one, krzyżyk były przyczepione do tego magazynu, czy tak sobie <laughs> by... Nie, nie, nie, nie, nie. Ale, Bo tak się zdarzyło też. Ja się też kiedyś kupiłem Mickey Maxa któregoś, y, ponieważ był, było też Lego Iron Man, czy coś takiego mm -hmm. i to ogólnie, no, to tak się zdarzało. No ale obecnie, obecnie nie, nie kupiłbym chyba, że naprawdę bym zauważył, że to właśnie takie szczęście, Dwa że to tak, parę Bo obecnie ja bym chciał to kupować, gdyby tam były nowe zagadki. Mm -hmm. Gdyby tam były nowe zagadki, to bym kupował, informowałbym no, na blogu. Ja wiem, że to beznadziejne, że ten, ale to byłoby coś, a tak... To nie, no ja, ja, jasne, no to znaczy jakby były te zagadki, to też byłby do tego jakiś większy sentyment ostatnio z takiego... Ale nie, to znaczy są, są, są cały czas zagadki, Tak, tylko... no ale jeszcze masz znowu to samo, co no, już pewnie znasz, więc nie ma sensu, wiesz, wydawać pieniędzy na coś, co, co w jakiś sposób już, no, już ogarnąłeś. No Ale nie jest nawet jakieś nowe tłumaczenie, tylko po prostu przebił tego samego. No, no, no, nie, no to, to wtedy to dupa, bez sensu jest kupowanie czegoś takiego, bo no marnujesz pieniądze tak naprawdę. Bo pamiętam, ła Łamacz Głowy z kolei, o którym było wspomniane, też niedawno mi się przypomniało istnienie w ogóle tego magazynu, po tym jak właśnie wspomniany Michał Jankowski na insta Instagramie się pochwalił. Łamacz Głowy to jest w ogóle zdobycie jakichś numerów tego, to jest huch, huch i huh. No, a jemu się udało zdobyć chyba wszystkie, więc Ale Tam jest w ogóle taka działa. ciekawostka, że chyba kiedyś do Łamacza Głowy napisał list y prezydent Wałęsa. No, serio? Tak. Z błędami? Bo. Nie chcę, ale muszę, zamykam tą gazetę. A jak się podpisał, to też... Ja w ogóle, przy okazji, jak myślałem o maszu głowy, to ogólnie stwierdziłem, że to nie było na początku tak, w latach 90 w pierwszych latach, jak się popatrzy na publikacje, które wychodziły w Polsce, to nie było tak, że od razu komiksy Disneya się bardzo dobrze przyjęły w Polsce, bo jak się popatrzy na przykład na 92 rok i co wtedy wychodziło? Donald i Spółka, komiks Gigan. Donald Duck i Michael Mouse I popatrzy się na co wychodziło w 1995 roku. Kaczor Donald i łomarz głowy. Czyli mm -hmm. kompletnie się zmieniło, wszystko zostało pozamykane. Mm -hmm. I sądzę, że gdyby nie na przykład mm -hmm. praca Tomasza Kładzicza w Kaczorze Donaldzie, który jednak spowodował tą gigantyczną sprzedaż pisma, tam po jakieś 250 tysięcy egzemplarzy tygodniowo, co jest po prostu niewyobrażalne dzisiaj na. na, na... 250 tysięcy, to nie wiem. Co chyba nie Nic. A znaczy, chyba jakieś takie życie na gorąco. Bułki w sklepie. Tak. Myślę, że nawet bułek w sklepie to może trochę więcej zajść, ale. No, no i on doprowadził do tego, że. No ale no, no tak, tu, tu masz rację. Jakby Kaczor Donald był czymś takim oczywistym wśród y, grupy rówieśniczej. było raczej na, był jak nie miałeś Kaczora Donalda hmm. zestawionego w kiosku. A ja akurat, akurat, jest, ze swoich kolegów. Kojarzę, bo nie wiem dlaczego, opowiadam cały czas, że ja nigdy kaczorodnale jako dzieciak tam pierwsza, druga, trzecia klasa podstawówki nigdy nie czytałem. Czytałem komiksowo, yy, które tam się ukazało, chyba gdzieś skończyło pierwsza podstawówki, coś kolo tego, A potem się okazało, chyba gdzieś koło czwartej okazało się, że sporo osób czytało właśnie w klasie kaczorodnale, ale jakoś nigdy tego nie zauważyłem. Mhm. U nas każdy miał zabawki z kaczorodnale. Ja, w ogóle no, wiesz co, taką, taką yy. dziwną rzecz powiem, Wymiana że w ogóle bardzo dużo osób w moim wieku, które miały kaszogrody. Bardzo mhm. dużo. I mnie cały czas zastanawiam. Co się stało z tym serią. Znam bardzo dużo osób, nie wiem na, nie wiem, klasa w podstawówce, gimnazjum, nie wiem, z jakichś osiem osób, które miały kaczogrody, te pierwsze cztery. I mnie zastanawiało się, dlaczego to dalej nie wydawali. N nie wiem. Może, nie wiem, może liczyli, że 100 tysięcy się sprzeda. może. <grym> <grym> <grym> No ja pamiętam, u mnie w podstawówce, to jak wychodziły kaczory Donaldy i było na przykład em, drzewo genealogiczne, to by była wielka giełda na przerwach, po prostu, ja ci dam, nie wiem, kaczora Donalda, ty mi daj nerwusa albo coś ten deseń. Chyba tylko Tazosy z Pokémonów przebiły skalę giełdy. Nie, y ja, ja, ja ci jeszcze powiem, że przynajmniej u mnie w szkole, na te karty z Dragon Balla, które też były w innych Ta, chipsach. Nie, nie. Też A tazosy nie. to jest po prostu każde pokolenie. Tak. Te Zosy, to pamiętam, przecież to strasznie długo się w tych klipsach ukazywało. Ja pamiętam ze swoich czasów podstawówki, najbardziej któreś z Pokemonami, a już późniejsze. Późniejsze mm -hmm. już chyba <śmiech> jakaś. Ten... I kiedyś albumy z naklejkami, co, co można było... Znaczy dalej są, bo chociażby teraz jestem tak, z Myszką tak. Miki. jak akurat albumy z naklejkami to jakoś nigdy jakoś tak... Chyba głównie z piłkarzami, kojarzę ze swoich ale akurat ja nigdy nie zbierałem się, bo przed piłką noszą tak... Średnio interesuje. Aha. No ja też, ale był to... ze Spidermana, który miałem prawie cały zebrany ty... i z Pokémonów. Tak, to były spo... dwa takie... Które... A to, to jakoś to... u mnie tylko piłkarskie kojarzy tutaj No na Pokemon to pe... był turbosha. No jak To wtedy było wszystko, bo i były naklejki w Seven Days'ach A co, chcecie tak... pogadać o Pokémona? Nie, nie może To siódma generacja fajna jest ja, który, który macie poziom w Pokemon Go, przyznajcie się Yeah, ja dobrze. nie wiem, który mam, bo nie gram, natomiast moja dziewczyna gra Ja powiem i ma szczerze tak, 9. że zacząłbym pewnie grać, gdyby nie to, że jak sama, sama aplikacja wystartowała, to bym właśnie z smartfona z jakimś Androidem starszym i nie mogłem zainstalować, a potem jak już miałem, to stwierdziłem po co. Ale samo anime oglądam od jakichś 12 lat w przerwanie, więc ja tylko co to w grę dalej gram, wychodziło? Wychodzą, to... E, tak, już tysięczny odcinek. Okej, okay. to może przejdźmy do y, hmm. rzeczy, która też być może kiedyś będzie miała tysięczny odcinek. Na razie ma ich y, bodajże 30. No <laughs> więc, nie, więc przy, jeszcze... To chyba tak za 40 lat. No, ale że, ob, oby, oby się doczekała, bo kacze opowieści. Y, sezon drugi już się y, już się ukazuje od jakiegoś czasu. Było tych odcinków pięć lada moment, będzie też szósty, prawda? Jutro, tak, nie? YouTube tak, tak, jutro w stosunku do momentu, w którym nagrywamy, czyli wczoraj w stosunku do momentu, w którym możecie to jutro słyszeć jutro było wczoraj przeszłość należy do przyszłości coś takiego był taki komis Jezus Maria, chyba w Megagiga pierwszym, że nie, poniedziałek jest niedzielą czy coś takiego wiadomości z jutra o, poniedziałek, poniedziałek mógłby być niedzielą co tydzień ale przejdźmy do tych kaczych opowieści, jeszcze bo... nie ale... <laughs> Okej, okay, bo, bo mamy y, już drugi, drugi sezon E, obejrzeliśmy wszyscy, jak tak. rozumiem tak, e, i co, co sądzicie o, ty, o tych po, teraz odcinkach bo ja powiem szczerze mi się podoba, ale podoba mi się mniej niż pierwszy sezon, z powodu tego że nie, mam taki za, zarzut, że nie ma tego wątku głównego właśnie, jakiegoś właśnie bardziej wyrazistego ostatnio mam takie porównanie, bo zacząłem jak pomyślicie co oglądam, to jest dziwne oglądam, e, akurat zacząłem oglądać drugi sezon hmm. serialu, który pomyślicie tylko dla dziewczynek do lat siedmiu zaplątanych i, i tam jest ciągła fabuła. Tam jest ciągła fabuła. Znaczy, nas nie zdziwisz, absolutnie to jest po, prostu, to jest po prostu. Musiałbyś się postarać, żeby nas zdziwić. To jest po prostu hmm. aż dziwne. Ja oglądałem Czarodziejkę z Księżyca to przez dwa lata. To, to, prostu, z ale to tylko, według to... mnie jest efekt wodogrzmotów małych, że po a Disney, serial Disney hmm. zaczął robić ciągłe seriale. Hmm. I to nie tylko jak pomyślisz, kaszł, nawet zaplątanie, Okaże się, że to jest serial, który niby jest dla dziewczynek, a tam są czasami tak młoczne tematy, że nie wiem, czy to jest dla dziewczynek, ale w z tym, właśnie te, te kaczopowieści zawodzą, że na razie te odcinki są takie... Ale wydaje mi się, że w którymś... E, nie, oczywiście numeru odcinku nie podam, natomiast w tym, w którym pojawia się... Będę spoilerował, nie wiem, czy to jest spoiler. W którym pojawia się granit for sand, tak? Tak. E, to wygląda jak taki zalążek przyszłych które może Tej, tej jeszcze nie były... głównej fabuły, tak? Tak, z tak, jakby tej głównej osi, która sezon jakby będzie napędzać rywalizację. Ale trochę właśnie mi nie pasuje właśnie, że żadnego nie było podwójnego odcinka na początek, zwykle jakieś były, a ten początek był takim powolnym wejściem w sezon. Bo taki. pierwszy sezon pokazał nam już w tych właśnie dwóch pierwszych odcinkach, że, <śmiech> przepraszam, głównym wątkiem będą poszukiwania Deli. Tak. Mhm. E, przyszedł drugi sezon, pierwszy odcinek mamy o... E, o zielonym siostrzeńcu, jak zwykle zapominam. Jak zwykle zapominam. W ogóle z tymi siostrzeńcami to jest taka sprawa, bo ja nigdy nie przejmowałem się, który jest z którym. A jak się ostatnio dowiedziałem, Niech, na niektórych to jest sprawa honoru, który jest jest który. No to sorry, bo ja, ja też ich nie rozróżniam. I pre, ogólnie pre... były takie zarzuty pod tytułem. Dlaczego w tym Kaczogrodzie ten siostrzeniec jest tym sciosczencem, a nie tamtym? Bo w kaczorze, no, na 20 lat temu ten siostrzeniec był tamtym. I dlaczego teraz mieliście? Zastanawiam się, czy ci ludzie mają takie dupne tablice korkowe i łączą czerwonymi nitkami, <śmiech> i właściwie czerwoną niebieską i zieloną, kto gdzie występował. <śmiech> No, to jest straszne. Ale ja, ja podejrzewam, że ludziom też strasznie może przeszkadzać te jakieś błędy w druku, bo pamiętam, że miałem jakiegoś Kaczora Donalda, gdzie pojawił się siostrzeniec z żółtą czapką, bo to A prawdopodobnie były, był były. wyprany zielony, czy coś w By, ten dosyć. A tak, ale ogólnie to te kolorowanie z żółtym dym, to jest z tego, co pamiętam, to tak oryginalnie się ko komiksy na przykład Barksa ukazywały, że było też kolorowanie chyba Fantagraphics je stosuje, mm. chociaż nie pamiętam. A to to może nie był błąd w takim razie. Ale wróćmy do kaczych opowieści, <laughs> bo właśnie mówię, że pie, w pierwszym sezonie pierwsze dwa odcinki już bardzo jasno nam narzu narzuciły wątek główny sezonu. E, pierwszy sezon, znaczy pierwszy odcinek drugiego sezonu to jest po prostu kolejna przygoda. I wstępny. nawiązanie do Siboli. Y, jest takie z tym y, posążkiem Siboli oraz tym y, kręcącym się, znaczy tym toczącym się głazem. co wszyscy mówili nawiązanie do Indiana Jonesa. Tylko, a. że w Indianie Jonesie to jest. Nawiązanie do, do Barksa. Tak. Hmm. No, w to jest jedno wielkie nawiązanie do Barksa, prawda? Cały ta, świat a. to jest jedno wielkie nawiązanie do <laughs> Barksa, mam wrażenie, bo wszystko już wszystko było w Kaczerze Donaldzie. Kiedyś była ta lista w necie, jakby rzeczy, które wymyślił tak. Kaczer Donald przed hmm. tym, tam zanim stawił. Ale coś było coś ja takiego typu, że jakiś, jakiś tam nie pierwiastek, jakiś tam. Yy, e, to równanie wiązek, matematyczne. Związek chemiczny jakieś tam. Ta... I było jeszcze z tym, że duński urząd patentowy nie przyznał komuś patentu na sposób wyławiania statków, bo A tak, on bo z tam. Piłeczki, piłeczki Tak, i dostał oficjalną odpowiedź, że Kaczor Donald wymyślił to w 56. I elo, no nie, nie, nie możesz. Kaczor Donald to jest fanatyzm. To, to jest religia. Fa tak. Jakby można było jako religię, to pewnie wszyscy by tam dali, że. Okej, okay, ale wróćmy do kaczyna. No, wróćmy do kaczyna. Ja, bo za mało śmigacza. No, za mało, mało śmigacza. śmigacza. A, a, ale nie, chciałbym powiedzieć najpierw, że ten pierwszy odcinek nie, nie dał jakiegoś e, wyraźnego zawiązania akcji jakiegoś wątku głównego, a później Trochę odcinki, zdefiniował zielonego siostrzeńca. Tak, ale późniejsze odcinki, mi się wydaje, że wszystkie trzy kolejne, czyli zarówno ten z Dziobasem, ten o w Forsancie i z Trikabaleros, nie wiem, czy on I jeszcze ma... był z Świerkulesem. Tak, ten Świerkulesem był piątym odcinkiem, tylko chodzi mi o to, że te trzy odcinki, drugi, trzeci i czwarty, że wydaje mi się, że to jest takie bardziej dostarczanie... Nowych postaci? Um, może nawet nie tyle nowych postaci, tylko postaci, których chcieli fani. Że to jest taki serwis, a niekoniecznie ja co, to, wartość dodana tak do, do serialu. Ja bo były takie, dla, ale to, nie wiem czy to jest na, na 100%, bo to było dla jakiejś włoskiej strony, że w drugim sezonie Kacza Bowieśni mają się pojawić postaci z włoskich komiksów z Isleya, typu tam Kaczęcja. Mhm. I nie wiem czy tak będzie to nas czeka kolejne odcinki z prowadzeniem nowych postaci bo na no. przykład ten odcinek z Tri Cabalieros Kabali, mi się wydaje, że to było taki jeden wielki zwiastun tej produkcji, która powstaje albo już w zasadzie ona powstała ona już ma z 3-4 lata tylko teraz dopiero dystrybuowali, bo to jest jakaś w ogóle tam dziwna historia. Bo to z legendą było chyba osób. gdzieś w, w Urugwaju, czy gdzieś to było tylko emitowane? E, Filipina. Filipinach. Filipinach, to nie, nie ten kierunek w ogóle, ale no. E, to jest też taka jedna z dziwniejszych rzeczy, która mnie spotkała. Sobie, e, nagle w normalny dzień, i tutaj nagle pojawia się, się obrazek z tych Filipin, że pojawiła się kreskówka o trzech kawaleros. Ja byłem 100% przekonany, że to jest fake. No z, a to nie skoro, był fake. Z, jak to w Filipinach ma się pojawić jakaś kreskówka? I okazało się, że to było jakieś dwa lata temu wyprodukowana, tylko że na razie nikt nie pomyślał, nie wymyślił, gdzie ją dać. Kreskówka, która od trzech kobłach jest po prostu schowana w szafie. No ale to mnie hmm. tak samo zaskoczyło, jak się dowiedziałem, że jest nowy film animowany z kocią ferajną w, tylko w Meksyku, bo okazało się, on, że tylko Meksykanie kochają a on, po prostu. On, był, a on też był w Polsce emitowany na jakimś tym kanał. Kana kana kana kana ten ten kana taki trójwymiarowy? Zrza tak, tak, tak, Pierwszy... tak. A no, no, Ale on jakieś 2-3 lata temu. A... Co? Tak. Ale ogólnie tam obsada damigowa była jakaś taka bardzo, bardzo dziwna i... Tego się w ogóle nie dało oglądać, mm. słuchać, ani... No, Tak. opowieści. <śmigacza> mało śmigacza. Mało śmigacza. Moja ukochana postać z pierwszego sezonu jest mało śmigacza i bardzo mi to przeszkadza, ale, ale za to jest dużo więcej kaczora Donalda niż chyba w całym poprzednim sezonie. Tak, no. tylko że tutaj mam... No niestety patrzę trochę na Disneya troszkę negatywnie, jakby chociażby po rozmowie z Donem Rossą, że... No, nie ma się co oszukiwać, Disney jest firmą, a firma ma zarabiać pieniądze. Jak mm. ludzie będą oglądać, bo będą postaci, które chcą zobaczyć, to dajcie im postaci, które oni chcą zobaczyć. I zastanawiam się, w którym momencie może zacząć to wpływać jakby na, na ciągłość, chociaż, no już kurczenie, bo bardzo lubiłem tą kreskówkę, co wychodzi te shorty z Myszkomiki, ale nie można powiedzieć, żeby one były jakkolwiek ciągłe ze sobą, tak, bo to tak. są... Mnie to właśnie zawsze cały czas... Cały czas liczę, że w końcu Disney zrobi Mikiego Kryminał. Serial o Mikim, ale jako Kryminał. Cały czas liczę, ponieważ... No to byłoby fajne. To. Mm. Bo znowu wracając do każdego <gry> pojęcia. Tak, tak? Bo na przykład no. y, pamiętam w pierwszym sezonie, gdy był odcinek z Gogusiem. Aha. Goguś był cholernie dobrze tam wprowadzony i. E, nie ma go potem. Tak, i pomimo tego, że był w jednym odcinku bardziej w jednym odcinku chyba na sekundę. E, tak, tak. To, to jednak ta postać zapadła w pamięć mi ja, ja, jako od, odbiorcy każdych opłeści. Odcinek mm -hmm. z dziobasem na przykład ja już zapomniałem praktycznie o czym on był, oprócz tego, że tam jakaś wielka ośmiornica wbiegała. I te, tak samo jest, jeśli chodzi o ten odcinek z Tri Caballero's, bo tam były fajne momenty. Ale ja nie wiem w ogóle po co oni byli w tym serialu, tak na dobrą sprawę. Bo, bo... to są trzej kawalerzy. No, no tak, no ale. Muszą być, wszyscy są trzech kawalerów. Ma tak po samo po prostu... będzie Kpacker Mam po prostu takie wrażenie, o, to, to jest też dla mnie niezrozumiałe, skoro mamy granita Forsanta tak fajnie zarysowanego i prowadzonego, to po, po cholerę o tym kolei Będzie też Buba. A bu Buba może być, akurat. <głos> buba, buba wszyscy poco. nienawidzą. Jesz jeszcze Gengula no jakby prawda? wprowadzili. No wszyscy. Bo... Tych postaci z drugiego sezonu oryginalnych Kasiapów, to wszyscy, buba, straszna rzecz. Mhm. Udy, znaczy, udy. ja się bardzo wielu rzeczy dowiedziałem na um, grupie na Facebooku. W której już nie jestem fanów komiksów donarosy. Rosy. O, bo jakby o, o, przepełnienie fa fanów, ninim, fanów właśnie od razu powiedziałem. Ale to, to, jest, to jest trochę psychiczne. Wyszły, w, w, w, wyszły nowe kacze opowieści. Piszcie, dlaczego są do dupy? I wszyscy... To też było takie, coś zauważyłem na, na, na, u nas na tym forum dawniej, że było ogólnie takie wielkie, wielkie takie uwielbienie do, do Dona Rosy. Jak Don Rosa coś napisał, to jest prawda. A jak ktoś inny, na przykład w Gigantach, jakiś włoch napisał coś innego, to to jest złe. Oh, I wtedy zawsze mm. trzeba zacytować Brian'a Azarello. Jak autor ma pomysł, to niech go zrobi. I tak tak powinno być. Ale znaczy, jak na kreskówkę, znaczy, która dla mnie zawsze i... była mega pozytywna, tylko raz dokończę, końca. Krzysztof. Jasne, jasne. E, to jakby nienawiść wśru, wśród fanów i takie już gotowość po prostu do pójścia na noże, żeby bronić e, animowanej historii z przed... kiedy wyszły kaczy, opowieści? Z dwadzieścia parę lat temu? Trzydziś Te no, pier... była eee, <laughs> to, to, to jest trochę psychiczne <śmiech> i smutne. A jeśli chodzi o Brian'a Zarello, to mi się o wiele bardziej podoba to stwierdzenie, y, gdy ktoś go się zapytał y, podczas y, spotkania w Łodzi czy nie żałuje tam pewnych zmian, które wprowadził Wonder Woman, którą wówczas pisał, że sta starzy fani są bardzo zniesmaczeni tymi zmianami, na co on powiedział, że nie interesuje go opinia trzech osób. I, to, i, I właśnie tak sobie patrzę, ile kacze opowieści mają, jaką mają oglądalność w Stanach. Jeśli chodzi o te oficjalne wyniki, to mamy tutaj pomiędzy pół, pół miliona a sześćset tysięcy widzów, to ale myślę... to jest z tego co wiem, jak na stacje kablowe, to nie jest źle. No właśnie, tak nawet patrzę sobie te wyniki poprzedniego sezonu: trochę wyższe były, ale z reguły nie przekraczały. No, no, czyli z... Dopóki był serial na Disney XD, to były dużo niższe, bo sam kanał jest hmm. jakoś dziwnie dostępny w USA. No widzę, że największa oglądalność to było. O, proszę. Roślinka z Serenę bodajże. E, tak, Spiro Sel Selenę ma dziewięćdziesiąt 1 milion 90 tysięcy widzów. No, to... no, ile no ile osób to podrąbało? Zna? Ta, to, no, też, to, jest, wiesz, to jest druga sprawa. Nie, nie ma, ale statystyka. Ale nie chodzi, że... chodzi mi o to, że po prostu jest ta oglądalność, bo to jest dobry wynik oglądalności, jak najbardziej, bo na przykład no, no, nie, ten, ten, ten, ten. ten Batman animowany, czy Green Lantern, które się tam dawno temu, ale one miały oglądalność na poziomie stu tysięcy, czy nie. coś ten deseń. E, bardzo popularni młodzi Tytani obecnie, znaczy hmm. popularni wśród osób, których nie, bolą, e, nie boli pod plecami, <laughs> e, mają obecnie oglądalność powiedzmy na poziomie 300-400 tysięcy, więc widać, że te kacze opowieści mają ogromną oglądalność. E, akurat jest... w przypadku Tytanów to nie jest jakoś specjalnie trudne jak Cartoon Network ich nadaje 24 na 7, więc to jest, <śmiech> wiesz, nie da się nie trafić na nich. Dokładnie tak. E, tylko w, faktycznie może te, te wyniki oglądalności to są w stosunku chyba do tej premiery, do premierowej tak, emisji, no, nie, a milion powtórek nie jest zliczany, ale no przypuszczam, że jest parę milionów osób, które się jarają strasznie kaczymi opowieściami no, na, na całym na, na świecie. Pewno sporo. Wreszcie, pamiętajmy, że to jest USA, czyli mm. kraj, w którym nie da się sprzedać 5 tysięcy egzemplarzy komiksu Disneya. Więc... No, przypuszczam, że kacze opowieści we Włoszech czy gdzieś tam w Danii to muszą mieć jakąś nie, nie, niewyobrażalną w ogóle oglądalność. Ale też serialowe kacze opowieści są trochę, trochę marką luksusową. Nie jest tak, że świat był przez ostatnie lata zalany nowymi kreskówkami z kaczorem Donaldem, bo no chyba nie był, prawda? Mm, nie, Niesiąc... Te Myszki Miki, gdzie też kaczek Donut. Tak, no o, oczywiście, ale jakby chodzi o taki kontynuowany, znaczy, no, a... to pamiętam, że opowieści no, były Opowieści były, a potem była Kaczapaczka. No nie, nie, bo właśnie, <laughs> w, właśnie nie. To po kaczych Opowieściach była Kaczapaczka, jako, nie mówię, że kontynuacja kaczych ja, tak, Opowieści, tak? ale jako serial, który no, tam... utrzymywał jakąś dłuższą fabułę i później przez... Znaczy jeszcze było kafe Myszka, gdzie tam też ten Kaczek Donald był dość ważną rolę miał. Mhm. Cafe Myszka to był ogólnie nie taki, wiem, o czym taki mówicie, program, ogólnie... Gdzie, gdzie program, który miał taką część pod tytułem, że tam są sceny z bohaterami, ogólnie jest taki klub, gdzie Miki zaprasza tam różnych postaci z filmów Disneya i ogólnie były wysiedlane klasyczne kreskówki. A, bo to był taki jakby odpowiedź na Muppet Show, zanim Disney kupił Hensona pewnie, bo teraz kupił Hensona oczywiście, tak. ale, ale cel był, znaczy to było trochę podobne w rolnie, że tam był niby talk show, coś się działo. Nie, nie, to było mnie. To bardziej było, że ogólnie większość odcinka to były stare krótkometrażówki. A poza tym były jakieś scenki z prowadzeniem tego klubu, czy tam pojawili się w wiele postaci, typu jakieś tam Kśnieżka się pojawiała na filmie, Ale tam Donald też miał dość istotną rolę, to był taki Donald dwuwymiarowy, taki ten. Od tego nie było Donalda takiego dwuwymiarowego, od tej myszki Miki teraz skacze opowieści. No to trochę tak z Gwiezdnymi Wojnami i kiedyś, zanim tam się poprobiło, mhm. też miały być takim dobrem luksusowym. Jak Gwiezdne Wojny były w telewizji, ech, ech. to reklamy na autobusach były, że są Gwiezdne Wojny w telewizji. Mhm. Tak, pamiętam pierwszą emisję Gwiezdnych Wojen, całych wszystkich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na TVP2. To było głośno. Mhm. Gwiezdne Wojny w telewizji! A teraz po prostu jest... ulotki by zrzucali ze sterowców, jakby mogli, ale to... A, a teraz? Ech. Nie, wydajemy nowy film, ale nie będziemy mu robić marketingu, a później będziemy się dziwić, że się nie sprzedały. A nie, to ja w ogóle nawet powtarzają, to... No, no to jest no. za często, już hmm. wszystkie stacje emitują wszystko. Dlatego. Do nie, powieści, wciąż nie, za mało śmigacza. Dlatego. Chcie, nie, bo widzę, że chy, chyba po prostu nie damy rady o, po, powiedzieć nic więcej na ten temat. Um, nie, to, żartuję. Oczywiście teraz um, lada, świąteczny odcinek lada będzie, moment będzie ten świąteczny odcinek o którym, nazwie Last Christmas. tu i e, e, ma gie, bardzo fajną heart, czołówkę but. świąteczną. No, czołówkę. Czołówka każdego jest fajna. A to jest specjalna. Na, specjalna nie? nie? Tak, tak, tak. Tak, Nie wiem jak to zacznie po polsku, też czekam na polską wersję dużyła no ale zobaczymy. Ja. A o co był ból dupy przy kaczych opowieściach? Jak się pojawiły? Oprócz tego, że nie są starymi kaczymi opowieściami, bo pewnie ktoś o tym... o, ma... o wyglądu głównie, głównie. O tym, że postaci wyglądają inaczej niż wyglądały. I że Sknerus nie mówi tym samym głosem z pewnych powodów. To jest... ja. Znaczy, ja, ja, mi się obiło o oczy o... Tylko jeden taki, to nawet nie można nazwać bólem dupy, bo po prostu ktoś zwrócił uwagę i dyskusja się rozlała na 50 komentarzy, ale nie, bez jakiegoś wielkiego hejtu. Było to, że w amerykańskiej wersji językowej czołówkę śpiewa kobieta. A po polskiej mężczyzna jest jedyna wersja. W polskiej nie. Straszne. Ale to jest jedyna wersja, w której mężczyzna śpiewa Polska. No ale dobra, no to nie przekreśla wartości tej produkcji. No. Jest źle. No to może, nie wiem, ja nie oglądam po polsku opowieści Ale tam chwili. takie różne dziwne rzeczy się no, tam zdarzyły w kolejnych odcinkach po polsku, że na przykład yy, kto tam był, Monika Pikuła, domingowała jednocześnie Magikę, yy, tą agentkę Czaple z y -hmm. odcinku z gumisiami, jeszcze tam kogoś, Piratkę. Ogólnie była w trzech odcinki rzędów rzędu w różne postacie i miała tak samo. Y y no to że bardzo To tanie. nie tak jak jakiś tam kucyka gdzie dwie, jedna aktorka podkłada po dwie dwoje kucy Oj, dwie, dwa kuce. Po dwie postacie, no, no, no. Głównie w oryginalnej wersji, gdzie tam, nie oglądałem nigdy po ale, ale z ponoć bardzo inaczej. No, Jarosław Bobek mógłby wszystkich naraz walnąć. Dokładnie. No, no, Zresztą no, tak. tam Chyzia, nie... Zyzia i Kaczora Donalda naraz na potrafił. Ale to... a, a, a nie, nie, nie lubiłem Bobeka jako Chyzia, i Zyzia, bo, bo on to grał w kwaczącym głosem. Mm. To... No to mi... fakt. Nie, nie wychodził z Kaczora wtedy do końca. A, a wracając do Kaczyko, tak. wiesz, macie takie wrażenie, że w, pie, w pierwszym sezonie tym najważniejszym, w cudzysłowie, siostrze... siostrzeńcem był ten niebieski, a teraz jest ten zielony, który jest nudny? <grym>, bo przynajmniej z tych pięciu odcinków dotychczasowych on jest taki najbardziej... No według mnie to na... się wyrówna. Kiedy później? Że w trzecim sezonie będzie czerwony z kolei ten, ten... Może najwięcej się sprzedawało zabawek z nim. No, bo... <grym> tylko ja mam z nim taki problem y, oczywiście może, może było tak jak mówisz ja mam z nim taki opuścili problem, mu że jajko. ten y, niebie, nie, niebie. upuścili Jajko jak był mały nie pamiętam, kurczę. Było w trzech kabajerach. No ale to już było ponad tydzień temu, nie pamiętam. Chodzi, cho, chodzi mi o to, że w, gdy w pierwszym sezonie niebieski siostrzeniec, będę ich, mówił, będę ich nazywał kolorami, bo ja nigdy nie wiem. Wszyscy wiedzą wtedy, o którego chodzi. Dokładnie. Niebieski siostrzeniec był tym najbardziej wyeksponowanym z, mhm. z całej trójki i on, był, on jest takim no, tym poszukiwaczem gr... przygód. przygód, tym takim odważnym, trochę lekkomyślnym i tak dalej. Natomiast ten zielony to jest młodsza w Wersja sknerusa. Nie, mo, nie, mo, bo on jest nie. leniwy, trochę tak. On Do, jest trochę ne. skrzyżowaniem z sknerusa i koczora Donalda. Donalda. Tak, ale, tak, ale. No dobra, to może faktycznie poleciałem troszkę za mocno, ale chodzi mi o to, że ma, ma ten ciąg na pieniądze, że on chce zarabiać i chce, chce być bogaty, najlepiej, ale, ale... najlepiej zerowym nakładem sił przy okazji. I mamy o tym odcinek pierwszy, mamy o tym odcinek bodajże trzeci Właściwie i piąty. Jeszcze do tego trzeba tak, my... tak, no, wyjść. Kiedy Gęgur. No, Może? może. Czy Kaczki? Nie było. No, ogólnie to, to też wynika z ornionej kaczki, byście to są postacie, te postacie, które są w kaczowo to są głównie postacie stworzone przez Karla Baxa. Mm. Teraz był wyjątek, że był e, Diobas. A, a, a i Babcia Kaczka, i Gengul Geng to są postacie z pasków komiksowych Ala Ferro i Boba Karpa. To no. może, może nie prędko znaczy, się może, doczekamy pewnie w Pewnie pojawią razie. się kiedyś, ale to zależy, jaki będą mieli pomysł mhm. twórcy. Sam ogólnie zauważyłem bardzo ciekawą rzecz przy tworzeniu ciekawostek, że w komiksach napisanych przez Baxa, a jej było przecież setki, tylko dwa razy pojawił się Gengul Geng. To jednak wskazuje, że Bax nie lubił tej postaci. A Quakerfeller tylko raz, prawda? Ale Quakerfeller mhm. nie był planowany jako postać powracająca. Mhm. Okay. A, dobra. To po prostu był jak miliarder, który pewien Włoch kilka miesięcy później przeczytał komiks, jakiś scenarzysta i stwierdził no, mamy fajnego miliardera, damy go w komiksie i tak teraz, i potem je, kolejny twórca, kolejny twórca i tak się okazało, że fucker jest bardzo popularną postacią. Dobrze, to spróbujmy. Tak, jak już powiedzieliśmy, magiczne słowo Barks, przechodzimy do tak, kolekcji tak, bo... Barksa, podsumowując kacze opowieści, Właśnie... sezon drugi, mało śmigacza, ale jest okej. Okay. A teraz liczymy na świąteczny odcinek tak. i na przyszły rok. I oby było lepiej. Oby było co najmniej tak dobrze, jak w pierwszym sezonie. To Przeźmy... Jak wszyscy trzymają, to mi też podaj mój już, już egzemplarz. W sposób, tak, no. będziemy trzymać tak, wszyscy. Tak, mamy całe trzy egzemplarze, sprzedaż jest doskonała. Kupujcie, bo zabraknie jak z do Narosy. Oby, oby tak było. E, znaczy, oby tak było za, dopiero po tym, gdy wszyscy już zakupią swoje egzemplarze. Chociaż wtedy brak byłby nieodczuwalny. Nie? Tak dobra, no jest... dobra Ej, dobra, Mamy kolekcję Barksa wszyscy w łapach. Tą pierwszy, powrót do Klondike. Ro roczniki 1952-1953 są tutaj zawarte. I ja powiem szczerze, takie moje pierwsze wrażenie po lekturze jest takie, że te komiksy się nic nie zestarzały. Absolutnie. No i oczywiście to, co wspominaliśmy wcześniej, co, co, co 10 stron miałem takie déjà de i, i, i powrót do przeszłości i strasznie dużo i, okazało się, że strasznie dużo tych historii, kurczę, było właśnie kiedyś. Tak, w bo ogólnie Kaczorze, to te... yy, każdy tom kolekcji Barksa składa się i z komiksów z Donaldem, które są ten pagerami. Mm -hmm. To są ogólnie historie pod tytułem najczęściej, albo Donald ma jakąś pracę, albo Donald ma jakąś przygodę prostą i są 3-4 komiksy ze Sknerusem, najczęściej z Knegusem długie. I te z te Knegusem długie nie było ich w Polsce, poza kilkoma wyjątkami, a ten temp z 90% było właśnie w Kaszczer-Donaldzie od 1994 do 1999 roku. No bo na przykład teraz pierwsza rzecz, na której otworzyłem ten, ten pierwszy tom, strona 45, hipnoza. I to jest pierwsza historia, którą czytam i mówię, kurczę, to, to było, to było. było, nie? Później gdzieś tam przeglądam dalej i znowu o, to było, to było. I to jest bardzo fajne, to jest tak dla mnie, taka wartość dodana tego, że tak wracam i o jest ten sentyment, że z tych dawnych czasów, jak byłem młody i pie... dobra, jak byłem młody, to, to, to te rzeczy się po prostu pamięta. Rysunkowo, no to jest, no, to jest cudowne. Bardzo mi się podobają te rysunki, one kompletnie nic się nie zastarzały. Cały czas to będę powtarzał, że te komiksy, pomimo tego, że powstały ile? 60. 60 ponad lat temu. A powiem ci szczerze. Są wcale powiem i szczerze, fajne. Myślę, no? że gdybyśmy nie zaczęli od 52 roku, znaczy mm -hmm. od 48 roku, czy tam 49, kiedy Barr został kompletnie wolną rękę mm -hmm. do, co do rysowania i rysował tylko długie opowieści, ktoś powiedział: Wow! Jak tak można było się bawić kadrami? Tworzyć jakieś kadry o niestandardowych rozmiarach, jakieś perspektywy dziwne. Dawać ludzi o wyglądających jak ludzie. I to narysowani lepiej niż w komiksach Marvela 20 lat później. To, to, to, to, to w takim razie pytanie, czemu te wcześniejsze rzeczy się nie ukazały w tej kolekcji? To jest, to jest Tra... z tego powodu, że w Norwegii to była kolekcja dostępna tylko w prenumeracie. Ona A. okazywała się nakładem Egmontu, co dwa miesiące po prostu przesyłałam ci kolejny tom i ogólnie przesyła rok czy dwa od premiery danego tomu ten tom był dostępny tylko w prenumeracie więc żeby zachęcić do zakupu całej kolekcji do prenumerowania na samym początku są najlepsze komiksy z sam tak można nazwać, z roli głównej a na koniec są najlepsze komiksy z Donaldem w roli głównej no. czyli ogólnie jeżeli y, będzie wydawane tak jak w Norwegii to najlepsze historie, chociaż podkreślam, że bardzo dobre historie są można powiedzieć w każdym tomie to będą na samym początku i na końcu mm. Natomiast skoro już mowa o tych bardzo dobrych historiach, no to pierwszy tom zatytułowany jest Powrót do Klondike i ta historia otwiera ten tom. Ja jej wcześniej nie znałem. Mówiłeś w 2012 tak, się okazało, tak? To już nie zbieraliśmy. Tak, to, to już, to już <grym> zdecydowanie nie zbieraliśmy. A było Lego w tym numerze? Tak. tak. <grym> za Lego 10 zł też nie zbierał. Więc. Za 10 zł no Lego i ten... Wtedy jeszcze Mania na Lego mi musiała nie wrócić po prostu. <grym> Natomiast no, Powrót do Klondike. Faktycznie tak jak we wstępie tutaj jest napisane. Za, z, komiks zaskakujący, bardzo, bardzo fajny. Mm, świetnie się uzupełnia z życiem i czasami z no, W sumie Matrasza. to jest główna podstawa wszystkich rozdziałów o Klondaj. Mhm. W sumie to jest pierwszy występ złotki w komiksach Disneya. Więc i, i po prostu czytałem to i nie chciałem, żeby ta historia się kończyła. Nawet właściwie to miałem wrażenie, że się troszeczkę za szybko skończyła, ale to głównie z powodu tego, że tak bardzo mi się podobała. I no, no super no i każd każd każda kolejna rzecz w, ty w tych komiksach jest równie, równie dobra. Faktycznie, powrót do jest z tym zdecydowanie e, tą wzięką na torcie w tym tomie, przynajmniej moim skromnym zdaniem. E, ale no, ca całość jest, jest naprawdę fajna i ten pierwszy tom już bardzo pozytywnie mnie nastroił do, do, do, do, do lektury drugiego. E, jak, jak tam Andrzej? <śmiech> tak mi znaczy, no, to, to mi się bardzo podobało oczywiście. E... Ja też lubię te krótkie formy, a ostatnio jakby po i lekturze Garfielda, Ptysia i Billa i tak dalej, na te e, jedno planszówki też jestem najarany to, co mówiłeś. I oczywiście zapomniałem tytuł To z tą drabiną, jak to się nazywało z tymi pieniędzmi? 44. strona. E, przed e, ten komik z Donaldem, przed, e, cukierkiem jak miałem, albo psikus chyba. Dużo a, nie, siana. A nie, nie, dużo dużo i, siana i, przed ten... hipnozą, tak, a, tak właśnie. I, e, to, to, to mnie strasznie rozbawiło. I fajnie, że to jest tak poprzeplatane, że, tak. Masz, że masz dłuższą historię, I dlatego, planszę... Tak, i dlatego mi się bardziej podoba nasza edycja edycji FantaGraphic, ponieważ edycji FantaGraphic komiksy z Donaldem i z Knerosem są w osobnych tomach, przez to większość tomów z Donaldem to są tylko time -pagery a tomy z Knerusem to są długie przygodówki i te gagi. Mhm. Sądzę, że w naszej kolekcji, ja zawiera wszystkie tomy, raczej wszystkie komisje chronologiczne, niezależnie z jaką postacią, to jest to lepiej, ponieważ w każdym tomie jest cały przekrój różnorodności, jaka, jaką tworzył Carl I to... fajnie też, że są jego obrazy, to, to, tak, to tak. jest Tak, tak, i to jest bardzo, jest bardzo też fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz właśnie otworzyłem na jednym z tych obrazów, też właśnie chciałem powiedzieć, że no, no super, bardzo, bardzo ładne są te obrazy. Troszeczkę, je, jeżeli... To kosztują więcej niż obrazy Matejki, to jest stary najlepszy. No cóż. Rynek rządzi się swoimi prawami. Tak, dokładnie. Jeżeli mógłbym tylko coś zarzucić, jedną, jedyną taką maciubką rzecz kolekcji, to, to mówi pierwszemu, chociaż drugiemu może nawet troszeczkę bardziej, spodziewałem się więcej dodatków, jakich, jakiegoś opracowania, coś w ten deseń, może po prostu, powiem tak. może ich będzie więcej kiedyś. Tak. Nie, nie, nie, powiem tak, w kolekcji od Fantagrafik jest opisany każdy komiks, mhm. tylko, że to są bardzo słabe artykuły. To ogólnie, bo ogólnie ciężko o każdym z komiksów coś napisać. Szczególnie o e, ten które są w sumie takimi krótkimi formami, które tworzą z miesiąc w miesiąc, więc ciężko a, powiedzieć coś w historii odnośnie tego. Ale powiem szczerze, że ta kolekcja byłaby według mnie tak idealna, gdyby każdy długi komiks miał artykuł. Bo tutaj mamy w pierwszym tomie tylko... O, I tak jest niestety w każdym tomie. Kr kr króciutki artykuł. Każdy, nie wiem, czy, znaczy, tak na 99% w każdym mm. tomie jest tylko jeden artykuł na początek mm -hmm. i jeden artykuł na koniec. Tak, I właśnie tutaj mamy na, w pierwszym tomie na początku mamy o powrocie do Klondike. Natomiast na końcu jest ten spis y, bogaczy bo, y, magnatów tak. przemysłowych i przedsiębiorców. I no, po prostu spodziewałem się, czegoś więcej, ale to, to że jest ale, ale mało ale tych... że, znaczy, że i tak nieźle są obrazy, Tak, są tak, ilustracje są, są które obrazy. też w kolejnych tomach będzie też więcej ilustracji, które nawiązują do, bezpośrednio do historii, ponieważ to zależy od jakie tam Bart stworzył więc, więc nie sądzę, że jest jakoś źle trudno właśnie znaleźć jakąś idealną kolekcję bardzo wydawaną na świecie, mm. bo albo to są takie edycje zawierające mało artykułów bo takie zawojące bardzo, bardzo dużo i to często słabej jakości. No i jedyne, co ja bym tak naprawdę mógł zarzucić, to średnio mi się okładki podobają, szczerze o... mówiąc. No mi się w akurat właśnie podobają. Znaczy, podobały. ja cieszę się, że brzuch... E, brzuch, Boże. Brzeg jest czerwony, tak jak i stary ten Sknerus i te małe kaczogrody, Niektórzy co narzekali, były. narzekali, że znowu czerwony, znowu czerwony. A, ale ma takiego kaczora na górze, fajnego. Tak. No natomiast czerwony. okładka jest dla mnie taka... Ja też trochę... Walnicie kolaż. I... No, bo, tak, bo to jest też problem, że w niektórych okresach bardzo w ogóle nie tworzył okładek. Więc byłby problem, jeżeli by tutaj zaczęli dawać okładki na, e, okładki, na okładki, ilustracje okładkowe na No, no, okładki, no, no, nie, no to, to prawda. To byłby problem, przy którym tam jest co teraz damy? Mm -hmm. Nie, żeby obrazy malował, ale... Ale też nie malował. No, nie okresie... malował ich tak fest dużo, jasno. jest roz... jednak to 30 to... tomów do... No tak. I może być jeden to gdzie jest więcej tych obrazów do, do tych historii, testów. to jest inny, w którym nie ma i co tam zrobić. Mm. Mi się generalnie te okładki podobają, pomimo tego, że faktycznie jest to takie, ale a tutaj mogło wrzućmy, być wrzućmy jakieś mo, mo, trzy kadry sądzę, byle jakie. Sądzę, mogło być ciut lepiej, mm. ale, ale sądzę, że biorąc uwagę, jak wyglądała norweska kolekcja e, oryginalnie, bo to jest na podstawie norweskiej kolekcji, to jest dużo lepiej, ponieważ tam był po prostu walnięty na środek, na całą okładkę, kadr. I to nie jakiś splash panel czy coś ten, tylko jakiś kad, nie wiem, taki malutki, po prostu powiększony na całą okładkę. Aha, żeby było piksele widać. Znaczy, nie może jakoś piksele, ale to nie wyglądało za No, za no. Że, I szczerze że też się specjalnie podoba okładka z Knerusa, e, tego Ostatnich Życia i Czasów. Tuż, ja, e, ja mi się za, też, też podoba. Co, co tam byś właśnie tam? Nie nie wiem, ale to wiesz, mówi przeze mnie tylko i wyłącznie nostalgia i przyzwyczajenie Aha, że... do, do, do tego. Na, do tego, że, że, że wolałbyś to zamiast coś spląda i. To... E, nie, nie będę wiesz, mówił, że wolałbym coś innego, bo tak naprawdę ta okładka jest. Aha, i tak stoi bokiem, żaden komiks u mnie w domu, wiesz, nie, nie stoi frontem, bo. No nie, i tak nie ma na nie miejsca, więc e, z tym byłby problem. Natomiast po prostu, m, może nie jestem zwolennikiem i to ta, tak samo miałem w grach wideo, nie lubię jak jest obraz w ramce, e, bo no nie podoba mi się to po prostu i tyle. Ale czy, o, no, nie kupię tego komiksu, bo tutaj jest obrazek w ramce, a no ja nie przepadam za obraz. Prawdziwy fan mangi z powodu złej okładki nie kupiłby mangi. Fani. Mi się akurat te okładki podobają, bo chociaż faktycznie widać, że to nie jest jakiś szczyt prawda, designu, ale to też nie są takie okładki, których ja nie lubię, czyli tych takich krzyczących. Y, w stylu, nie wiem, jakby tutaj gdzieś była jakaś wielka naklejka. Y, eksplodujący pierwszy numer Stanley poleca. Stanley by kupował, gdyby żył, albo coś w ten deseń. Y, to po prostu jest taki... jest spokój. To nie jest... Y, nie jest coś, co po prostu wali jest ok, jest czytelna, ale na przykład jeśli chodzi o takie kolekcje rocznikowe, to Fistaszki mają super okładki. Z tym jakby pojedynczym kolorem i tak dalej. To jest takie. Po prostu masz wrażenie, że to jest taka dopieszczona kolekcja. Tak jak trochę. Hellblower. To jest inna kolekcja Fantagraphicbokra. Co do barca to, to można byłoby się strzeczać z mm -hmm. y, paskami z Mickey tylko ona też jest taka, ma bardzo takie. Opatki. Ale to też takie jednokolorowe, prawda? są znaczy yy, tak, taki dominujący kolor. Jed, znaczy, yy, dwie trzecie okładki to są paski, po prostu jakieś tam wklejone, a jeden to jest po prostu, a jedna trzecia to jest po prostu postać czarno-biała na jednym kolorze. Mm -hmm. Ale to jest oczywiście tylko takie. No, no. Oh, oh, oh, oh. <laughs> Jak najbardziej pie pierwszy tom nam się wszystkim podobał, a czy drugi tom podobnie? Chyba nie mogło być inaczej. Ale to jest to samo, co sobie tutaj no, rozmawialiśmy przed, zagranie, e, przed nagraniem, że czasem ciężko jest recenzować Garfielda, bo co mam powiedzieć, jak przez 70 lat 7... No ja sądzę, że w drugim tomie, w drugim tomie, w drugim tomie była niezwykła historia. Przysięg podmianka, bo nie sięgam. Już. W sumie, w sumie nie mogę za bardzo. powiedzieć. Jest moja <śmiech> snów Dolina tytułowa historia tak jest. O, o, ty, o Dolinie, do po... której przybywa sknę, z którym nie znają pieniądza i to oczywiście jest. Pewnie, Poszukuje tam pewnie spokoju. znowu. znowu najlepsza historika tomu. A oprócz tego. Mi się strasznie podobała jajecznica. Ale Jacica to była w pierwszy, w pierwszym pierwszy, tomie. Pierwszy, Nieważne, pierwszy. pierwszy, Nieważne, bardzo pierwszy mi się podobała. To <laughs> no, czekajcie, to zaraz zobaczę coś z drugiego tomu, co mi się podobało. Ale tak jajecznica podoba. z pierwszego tomu to jest. Ogólnie sądzę, że w pierwszym tomie były lepsze e, ten, ten pejdery niż w drugim. Tam mm -hmm. i, i jajecznica i wyznawca życizmu jeśli znaczy, znaczy tu nie wyznawca, że to inna nazwa jest. Dobra. <grywa> Dobra. To jest. Różnica w cenie z drugiego tomu też na pewno mi się bardzo podoba. A Różnica w cenie to jest pierwszy komiks, który wyszedł w Polsce. Barksa. Barksa. Okay. Wtedy pod tytułem Głodozmowek w pierwszym Michael jest z 1990 roku. Więc to jest taka symboliczna historia dla komiksów Disneya w Polsce. Kompletnie nie wiedziałem. Ale ale tak, ale ta historia mi się, mi się strasznie podoba. Zauważyłem, że w drugim tomie się poja zaczęli pojawiać bracia B, których chyba w pierwszym tomie nie było. A e, by e, był... akurat, akurat tak zdarzyło, że nie było. Bo by, w tym drugim tomie są takie dwie dłuższe historie z nimi i ta, to mi ta. się tak rzuciło w oczy. Ja akurat... bra braci B strasznie lubię. Ta. Oni są bardzo fajni. I, też te, te, i ta, ta jedna historia jest strasznie długa. Ta, mm, na Ogólnie wyspie, wyspie Menehune przynajmniej na początku ma po 32 strony mhm. więc się nazywa na wyspie Menehune no. i to bardzo fajnie no, fajna się... fajna akurat mhm. to też y, ona akurat została wydana pierwszy raz w Polsce więc też mam tutaj sentyment w 2008 roku mhm. w wakacyjnym numerze y, <śmiech> Kaczara Donalda więc też mam do niej mhm. spory sentyment bo to chyba była jedna z pierwszych długich historii Barca jakie przeczytałem okej okay. więc um. więc ja jeszcze też dobrze że Atlanty dobawiłem o, fa fajna rzecz, no. E, tutaj ym, to przedstawienie tej Atlantydy, takie dość standardowe, ale po, bardzo mi się podoba wygląd Atlantów w tym kontekście. Tak, bo przynajmniej nie ocenzurowali, jak później tych niebieskich Indian małych, czy, co to tam było, co, roś, co, co tam Rosia. On narysował jakąś historię, gdzie byli tak, tak, mali, niebieskie, jedyny... to były takie duszki lasu z tego, co on mówił. A to nie pamiętam. Właśnie. A to ci podeślę wywiad, który robiłem z Donem Rossą, bo on tam się wypowiadał. dlaczego... A ja dlaczego... większość wywiadów z Rosą, które były w Polsce przeprowadzone. Ale nie pamiętam właśnie teraz tej sytuacji. Dlaczego Disney jest jakby królestwem ale, ale, też, ale też nie róbmy, róbmy narrat, pod którym, że, Disney, że Don Rosa został totalnie oszukany przez Disneya. Znaczy, no nie, nie, nie, nie, nie. Broń Boże, o to mi nie chodzi. Nie, tylko bo tam bo... niektórzy robią taką narrację, że, że wszyscy są źli, tylko Don Rosa jest dobry. No pewnie są fanami Dona Rosy na Facebooku, więc to no. Natomiast e, w tym drugim tomie też e, Pociąg ze Złotem, który nie wiem czy był w Polsce. Bardzo polska historia. Był, był w Polsce? Był. Tak, ale Ogólnie prawie wszystkie tam bodajże i w pierwszym i w drugim tomie tylko jeden, ten dziesięciestaniecowy koniec Donaldem nie był w Polsce po jednym. Mm -hmm. Reszta była aż, aż tak mi się y, no. często déjà nie włączało jak ty, jak, y, Podczas lektury ty, tych tomów jak myślałem y, Co chciałem powiedzieć w tym drugim tomie y, Mamy na końcu tym razem dodatek o lekarzach Który, przepraszam, ale dla mnie jest po prostu... Mogłoby go tu nie być Kto jest kim w kaczogrodzie? I mamy raz, dwa, trzy, czterech czterech anonimowych lekarzy, którzy pojawili się gdzieś tam na jednym kadrze i, i w sumie tyle. Wy, bo bo o, ile, o ile ci bogacze z pierwszego tomu, faktycznie no, Quakerfeller, Granite, Forsan to są postacie, które zostały później w tych komiksach i, i się pojawiały w wielu, w wielu opowieściach. Natomiast tutaj mamy chyba w większości postacie Ewa jednorazowe, wszystkie, wszystkie nie? Jedno, jedno. Wszego, wszego połowa nawet nie ma imion. Więc no to tak trochę dziwnie mi się to czytało, ale... Znaczy to jest takie... Znaczy znam podobne zebranie informacji o Barksie. że to jest taka strona cbarks.dk a jest po, po... nie po duńsku, tylko po angielsku. A, można... no to domena nie sugeruje tego, to dobrze wiecie. Tak, mm. dobrze. I tam też jest takie zebranie w postaci pod względem kategorii, że tam lekarze, miliarderzy. I ogólnie to jest takie... Ogólnie, jeżeli chcę coś sprawdzić z związanego z nazwą, typu czy jakaś nazwa się dziś przewijała więcej mm -hmm. razy, to ogólnie y, najczęściej, jeżeli nie mam pewności, to używam właśnie z tej strony, bo tam praktycznie jest wszystko skaterkoryzowane. To, to już jest wyższy, wyższy, no, wyższy nie, nie, nie, poziom tu. po prostu ześwirowania pozytywnego. Um, co chciałem powiedzieć? Jest zapowiedź kolejnych dwóch tomów. Tutaj e, i A. mamy tak, Siedem miast Ciboli Inne historie, to jest trzeci tom, który się ukaże w styczniu tyczniu, tak? Tak. Natomiast czwarty tom, Kamień filozoficzny, Inne historie, tutaj jak rozumiem marzec Być może, nie być, wiem Być może Nie wiem mm, I no co, no czekamy, czekamy z pewnością na, Ty, wiadomo, my, my, my, my, my również <laughs> tak, jak tak. najbardziej czekamy na te kolejne y, tomy Powiedzcie mi tylko taką jedną rzecz, I nie, nie że się teraz tutaj czepiam czy coś, ale czy wam od, okładki odstają w tych komiksach? Bo, bo mi w odstają. Tak jak tutaj. W jedynce tro, trochę tak. Ją czytałem nie. na leżąco, więc była częściej otwarta na oścież. Nie. Znaczy nie, bo ja, ja, ja, nie, po, ja. Nic takiego nie widzę. Ja, ja nie zrzucam winy absolutnie na, na wydawnictwo czy coś, bo po prostu paczka mi przyszła trochę. Zawilgocona i nie wiem, nie, wiem, na, na, na, nie wiem na kogo, nie wiem na, kogo nie wiem na kogo zrzucać winę. Prawdopodobnie na kuriera jednak. No cóż, kolekcję Barksa jak najbardziej polecamy. Tak. Fajne, fajne, bardzo fajne wydanie, bo twarda okładka, fajny papier, cena okładkowa nie jest jakaś szczególnie w wysoka. W porównaniu do, do życia i sama Kwacza wszystkie komiksy są wydrukowane bardzo dobrze. No, tak, że... no bo tam były problemy z materiałami, z pikselami w niektórych rozdziałach. Też ściąka według mnie jest lepsza niż, niż taka... taka... W, wiesz, że ja na przykład przy życiu i czasach z Sknerusa makwacza, miałem bardzo duże odbicie się od koloru e, przez jakby wersję, którą znałem wcześniej, która znacznie bardziej mi się podobała. E, przez to, może też znowu przez nostalgię, tak jak tutaj wypiłem do tego, albo że byłem z tym opatrzony, ale jakby to nasycenie kolorów, a nie takie mdłe pastelowe, przy paru miejscach miałem takie wrażenie. Bardziej mi się podobało tutaj, natomiast ani razu, nawet z tych, które miałem deja vu, uh, no. nie, nie, nie spodziewałem. nie czytałeś tyle razy co życia. A no, jak są po tym egzemplarzu, który <śmiech> <śmiech> tu, tu, tu leży, to prawda. Ja myślę, że wielo, wielu osobom pękłoby serce, gdyby zobaczyło, jak wygląda ja swój że, egzemplarz. Ja sądzę, że ciężko znaleźć lepsze, lepsze egzemplarze, czyli <śmiech> serca, o jednak <śmiech> wszystkie, co ja widziałem, to są mocno przeczytane Dokładnie. Biorezy. To jest komiks, to się czyta. Tak, że moje wydanie nawet z 2010 roku jest już... Jest już, już z trzech kawałkach i w ogóle. No moje... Ten najbardziej, bo mam jeszcze ten taki, co był z kwękiem, chyba takie tak, pomar pomarańczowe to... wydanie. Tak, z kwękiem. A w ogóle o Superkwenku też sądzę, że mogliśmy tyle później pogadać, odnośnie co mogłoby się pojawić jeszcze. Dobra. Natomiast w Gigant Polesa numerze 215 Podmianka, podmianka, dawaj podmianka już. <grychy> jest, <grychy> jest komiks z super powaga, krenkiem, niestety, jak najbardziej. Niestety jako jedyny nie przeczytałem tego jeszcze. No, no, no ale to i tak znasz historię, które są w środku. Więc <grychy> to to jest to jest... Może nawet pomagać przy korekcie, albo coś innego. Niestety jeszcze nie czekam na pięknego Giganta. Mm. Dobrze, no to tym razem kioskowcy mieli lepiej, bo nam się udało e, te komiksy zdobyć. Zresztą pisaliście u siebie na blogu, że no nie do końca. Było małe zamieszanie, czy ten komiks się ukazał, czy tak, nie ukazał. bo było jak, ogólnie jakieś. W ogóle ostatnio po tym, jak ruch ma problemy, to jest. Problemy ze wszystkim są z kioskami i też mnie dziwią czasami rozmowy na internecie pod tyłem: przywróćmy ze T, um, hmm. <śmiech> wydrukujmy kupę makulatury, którą będziemy rozdawać za darmo. nie będzie płacz, że nie ma w internetowych księgarniach. No jest... cóż. Um, doktor Kwakenstein tym razem jest na okładce tego 215 numeru. Gigant poleca. Cena okładkowa 16 zł. W internecie dużo taniej można znaleźć. Tam widziałem gdzieś koło dychy tak. prawdopodobnie. W prenumeracie też dycha, z tego co kojarzę. Tak. E, I e, ten doktor Kwakenstein w tym tom jest na samym końcu. Um, na samym końcu. Tego I to jest taka prawdziwa dla mnie wisienka na to. Dokładnie. Tak, tak. to jest historia. Jedna z, ogólnie parodie, to jest jed, jeden z najpopularniejszych gatunków włoskich komiksów Disneya. A przepraszam, a możemy tu mówić na pewno o parodii, czy może raczej no o właśnie, interpretacji? Właśnie, to jest taki problem, który też właśnie z Jackiem Drewnowskim, tłumaczem komiksów, na fanpage'u miałem dyskusję o tym że we Włoszech jest to nazywane Le Grandi Parodie, wielkie parodie. Mhm. I to między innymi przez to, że na początku były to parodie, szczególnie te stare, jak się poczyta, to są, można nazwać po prostu parodie, a teraz to są... No. Nawiązania? Takie adaptacje bardziej Takie. luźne? No bo jakby nie patrzeć do, yy, doktor Quakenstein z tego tomu, no... Czy jest taką pa parodię? Ja przed słowo parodia rozumiem coś, co wyśmiewa dane dzieło, na czym, na czym jest oparte, a tutaj. tutaj Jak Mel Brooks, Król A tutaj, A tutaj raczej bym powiedział, że to jest złożenie hołdu dla maryszela. Mm, no dlatego, tak? jeżeli używam na wzroku słowo parodię, to przez to, że na przykład czy to używając zagranicznych stron, czy tamten, po prostu na tyle zakorzeniło mi się słowo parodia, że wszystko, każdą, hmm. tę prześmiewczą yy, wersję yy, klasyka literatury, czy też. Czy, jak, czy też filmu nazywam parodią, więc, więc, więc ten. Ale ogólnie sam gatunek jakiegoś parodiowania, robienia jakiejś reinterpretacji, mm -hmm. to jest ogólnie od samego początku królowa w włoskich komiksach Disneya, ogólnie to są głównie włoskie komiksy Disneya. Strasznie mm -hmm. mi się podoba to Mary Sheldon tutaj tak, na samym tak, początku. Tak. To, to, to, to jest cudowne. No? I ogólnie pierwsza parodia to była y, parodia y, dzieła Dante Ligerego Boskiej komedii? Boskiej komedii z Mikim. Mhm. i to jest taki naprawdę brutalny komiks jak na Comic City Stay. To To było jakoś przedrukowane w Polsce? W Polsce w... nie, ale w USA zostało przedrukowane no, może, może I... kiedyś się ukaże i u On, nas Może się też ukaże, ogólnie były tworzone hmm. ogólnie w latach 50 -ty, 60 które tam potem umarło to i od pewnego czasu są tworzone. jest tak jakby nowe jest taka nowa, nie wiem linia, seria, gdzie ogólnie one są takie bardzo dopracowane graficznie. Te Oj, najnowsze... to, to, to jest, to jest jeśli chodzi o Quakensteina, to dopracowanie Quakenstein, graficzne to, to jest Czytasz, czytasz, czytasz, jest yy, standard. Kaczorem Donaldem jest trochę dla mnie jak z mangami, jeśli podchodzę do tego, jak ignora Kaczor Donald, Kaczor Donald, Kaczor Donald. Oczywiście są różnice w kreskach, ale dalej jest to ten sam styl. I nagle dochodzę do Quakensteina i myślę, o, kurde. Co, co, co się stało? Coś im się pomyliło. No. To, to jest takie, które czujesz, że jakby format taki digestowy, gigantowy Ale. trochę nie oddaje e, tak ogólnie hołdu ogólnie, włożonemu w to Ogólnie we Włoszech jest to początkowo oddykowane w takim formacie e, w Topolino, a potem są po prostu wydawane edycje Deluxe dla fanów mhm. w większym formacie. No i ten Quakenstein się nadaje jak najbardziej, bo tutaj rysunki e, Fabio Celoni. Tak, um. I on też, te, jeżeli e, kilka lat temu został wydukowany podobny komiks w podobnym stylu narysowany, Dracula w Gigancie, tych samych twórców i też bardzo ciepło został przyjęty i wszystkim polecam ten Tom, to jest bodajże, nie wiem, 139 Gigant, kto zrozumie Montezume. Więc, więc jeżeli ktoś by chciał... No, tak czekaj, czekaj, szukam, szukam. Jest, jest faktycznie ten... ten... Bo ja chyba ostatnio sprawdzałem, więc... 149. To tak no, powiedział, że Tak. tak. E, więc... Sprawdzałem ostatnio. No, skup... To nie jest tak, że z pamięci nagle sobie przypomniałem. To, tak, tak. tak. Ja, jasne, jasne. Natomiast ten doktor Kwakenstein zachwyca rysunkowo, bo jest zdecydowanie inny niż, niż te standardowe opowieści z Kaczorem Donaldem. Narysowany jest tak właśnie bardziej, jakby to powiedzieć, artystycznie. Mm. Dobra, Andrzej teraz y, patrzy w telefon Nie, bo sobie szukam, czy mogę zamówić tego w sensie, znaczy, tego nie jest to tylko To tylko second hand Dobra tak e, będzie. I, I kolorystycznie przede wszystkim ten komiks jest strasznie inny od tych standardowych. Bo ja to też tak te, po ignorancku powiem, że te standardowe komiksy z i Ronaldem to są takie paint nie? I kolorujemy dawaj. Tak, no, to się wy... zmieniło, trochę no. gradientów jest więcej. To znaczy ja, Tak ten, ale na tak przykład skru... to nie po Nie ma takiej potężnej gry świateł jak Oci tutaj. Oczywiście. To, no, no, w, w każdym ujęciu jest to, czy, czy te jakieś przebłyski za szybami, czy jak siedzi na drzewie, cokolwiek. To jest naprawdę. Tak jest no, no, jest no, bardzo no, no. fajnie zaznaczony dzień i noc i te cienie, o których ty, ty mówisz, właśnie ten klimat miasta taki przeciężkawy i to jest wszystko, kurczę, jest takie wow, to są naprawdę komiks z kaczkami, tak znowu w cudzysłowie mówiąc e, I, i bardzo, bardzo też fajna historia, podoba mi się, e, no oczywiście wiadomo, nie można było tutaj zrobić potwora quachensteina z, nie, z, z, z części kaczek więc mamy, tutaj, ma, mamy, więc mamy tutaj potwora 70 zrobionego... 70 lat temu by to przeszło No pewnie tak, ale tutaj, tutaj mamy akurat um, rzecz um, potwora zrobionego z kartonu I jest to bardzo fajne rozwiązanie um, Zdaje się, że to było najlepszym komiksem roku tak, któregoś te... tam? Tak, wed według takiego włoskiego forum Pappersera, który jest takim chyba najprężniejszym forum na świecie fanów komiksów Disney'a to był najlepszy komiks. A oni są tacy psychiczni, czy, czy raczej? Nie, oni są oni, bo oni ogólnie za bardzo rosy tak, tak, tak nie uznają za bardzo. No tak jak grosa ich, to często <grym grym> to <grym> Okej. Okay. Ale oprócz tego Kwakensteina też jest tutaj kilka takich komiksów, które też są całkiem fajne. Mi się na przykład podobała sprawa Super Kwenka, o którym właśnie było wspomniane, gdy. Um, Jobas i detektyw Bogarto próbują ustalić, kto, kto jest Ja na, na, na blogu wspomniałem, że to jest pierwszy komiks w Polsce, w którym Superkwenk i Chy Bogarto występują w jednym w jednej historii. I Nie miałeś z... też B w jednym komiksie, których przecież uwielbiasz. Tak, A, tak, ale też mi Edward. się... Tak, ten magiczny wytrych, tak? Tak to się nazywa? Wytrych z zagranicy. Wytrych z zagranicy, okej. Okay. Dziękuję. Ale też mi się bardzo podobał e, komiks e, tym momencie tutaj szukam tytułu e, z aspirantem gliną, grant, myszogród, hotel. Też, też jest no, tak, to, to, to, to, to Ogólnie to generalnie większość komiksów z tego giganta. Tak mnie to jest szona, że od pewnego momentu nas ukazuje się jako dwumiesięczny gigant, ponieważ był taki moment, szczególnie ostatnie leczniki miesięcznika giganta w Polsce, że ogólnie Poziom bardzo spadł. Nie wiem z dlaczego, bo to był niezukładany w Niemczech. Poziom bardzo spadł. Były bardzo dużo krótkich historii, było dawanych takich, taki, nie wiadomo dlaczego. I, I od momentu rocznika, czyli rok temu, kiedy GIAN stał się u nas dwumiesięcznikiem i jest w sposób przydrukowany co drugi tom zagraniczny, mm -hmm. nagle. Zosta zaczęto dawać masę genialnych historii, tak jak ten Frankenstein, <grymne> czy na przykład w poprzednim roku był e, Double Duck kontra Super Fang. A może to jest tak, że z tych dwóch tomów biorą to sens nie, To jest nie, bo jeden do to jeden, to jednego, tak? razem, bo to jest tylko część. I tak na przykład przez to, e, mamy ten tom, jest super, tylko zamiast tego straciliśmy Giganta, który był z okazji 90-tych rozi gdzie były dwie, dwa długie komiksy z Miki. Aha. W tym historii, w którym Miki z współczesny mhm. spotyka Mikiego z 1930 roku. Takiego klasycznego parowiec no, wili cool, i te yeah. sprawy? Fajnie. A jest no. szansa, że to się jeszcze ukaże? Czy to w ogóle przepadło na ra I Elo, nie zobaczysz. Raczej, raczej podejrzewam, że Czyli... może jakiś cud, żeby był to. Było to pierwszym gigantem w przyszłym roku, ale raczej nie. Mhm. Czyli Egmont to m, przykładowo w Niemczech jest 12 tomów. To tak, znaczy 13 dokładnie. 13, ale to powiedzmy tak skrótowo: Egmont może wziąć drugi, czwarty, szósty, ósmy i dziesiąty. No, czy nie czy, wiem, czy jak po prostu mogą sobie. Tak to działa, że jest wybierane to e, latem, jesienią przysz... tego wcześniejszego roku i tak za bardzo nie wiedzą, które komiksy będą w którym, w którym to... Aha, czyli trochę loteria. Tak. O. No szkoda. Znaczy też znaczy, szkoda, że z, tym, z tą myszką Miki, bo jakby znaczy, nie patrzeć... Ja nie mówię, że ten tom jest zły. Nie, te... no oczywiście, no to jest, to, to jest. mam nadzieję, że nikt tego tak nie odebrał, tak. ale wciąż hmm. szkoda, bo jakby e, urodziny myszki Miki 90. To było e, coś. To, to było coś i nawet jeśli chodzi o reklamy, to kurde, Wans zrobił specjalną kolekcję tak, nie, ubrań z myszką Miki. I to dziwi, że jedyną rzecz, oprócz z rzeczy, oh. które za chwilę wspomnijmy, które Egmont wydał z okazji 90 rodzin Mikiego, to mhm. jakaś książka z opowiadaniami dla dzieci. Mhm. Tutaj niby jakaś wielka rocznica, tutaj której tak mówisz: Wszyscy po prostu 90 rodziny Mikiego, Egmont ma licencję. Bo, bo nie, nie sądzę, żeby. Bo nie, nie kojarzę żadnych innych publikacji książkowych z, ty, z tym związanych. Mhm. Nic. No i to, to szkoda po prostu, bo... No ale to może też wynikać z popularności kaczek w Polsce, no jednak wydaje mi się, że no skró skró ostatnio. skrócenie cyklu wydawniczego, znaczy skrócenie, zmniejszenie do dwumiesięcznika giganta e, tych mamutów no, no do, do półroczników, bo one oczywiście, teraz... Oczywiście, ale, ale sądzę, że Egmont za dużo szans na jakąś promocję traci. Mm, Nienawidzimy ich. No, to znaczy na przykład wydaje mi się, że jednym z wyznaczników jest Nieobecność wydawnictwa na Facebooku. Eee, tak. znaczy, nie. giganty nie, akurat nie, są, nie są. Ale, ale nieaktualizowane nie od dawna. No, tak? no no, no, Czy no. tam są takie obrazki wrzucane raz na jakiś czas wspomniał o kaczogrodzie wspomnienia, ale. Więc chodzi mi głównie o to, że jak no w dzisiejszych czasach chcąc, nie chcąc, musisz korzystać z każdego jakby kanału informacyjnego, z którego możesz korzystać, jakby brak budowy budowanie jakiejś społeczności. No wiadomo, na ile kretyńskiej, na tyle kretyńskiej, bo tam e, Krzysiek może powiedzieć, ile wiadomości o kolekcji DC dostał i o jakiej treści. E, ale no, szkoda, bo jakichś informacji i jakichś kolejnych miejsc i to się trochę samo nakręca. Choć czasem mam wrażenie po prostu, że Egmont pomimo tego, że wydaje naprawdę fajne komiksy w Polsce, e, czasem odczuwam podejście w stylu i tak jesteśmy najwięksi i tak się sprzeda. To jest trochę dziwne no momentami. W ogóle bo... też taki jest y, taka taktyka jak na zalewanie rynku mm -hmm. i ona na przykład z gigantami się skończyła tak, ponieważ był okres, kiedy było 13 gigantów 6 megagiga i 4 gigant mamnuty, które na no dodatek nie miały zsynchronizowanych terminarzy, przez to w 5 dni mogły się pojawić w kiosku, w kiosku. Gdzie tam mamy kilkanaście ty tysięcy nakładu i miejsce ograniczone, Mogło się powiedzieć, gigant poleca Mega Giga gigant mam. i Gigant ma. I skończyło się na tym, że to master wylądowało na tej książce I trzeba było... skąd, He -he. Skąd, skąd mamy większość naszych gigantów? Dokładnie. Natomiast e, jeśli tak, jeszcze parę słów co do e, Gigant Polesa, tego nowego numeru. E, nie wiem, czy to się często zdarza, były tutaj wpadki edytorskie. No. E, tutaj mamy na przykład zamienione dymki w jednej historii, w, innym, e, w innej historii z kolei tekst, e, tekst siostrzeńca nie jest tekstem siostrzeńca, bo tłumacz uznał, że nie. To... Nie, nie wiem z czego ten błąd mógł. Bo tutaj jakiś błąd wystąpił bo że. Męże że nagle się pojawił tekst czarownicy, którego w ogóle nie było, więc, tak, więc do, nie, nie wiem, może, no. może jakaś zmiana nastąpiła w osta ostatecznej mm -hmm. wersji komiksu, nie wiem, bo to są nowe, to akurat była nowa historia duńska, tworzona, na, do tego wydają, więc nie wiem, ale jest, czasami po prostu te błędy się zdarzają, ale to, może, ale pomimo ale to tego wynika tak według mnie z, z objętości tych magazynów, że po mm -hmm. prostu... Nie ma aż tyle czasu, żeby to bardzo dokładnie sprawdzić. Mm -hmm. Tak, ale pomimo I, i to tego... to też z produkcji, ponieważ to jest drukowane w Danii z, z... To jest drukowane w Danii? Tak. A. I... No proszę, nie widzę. Tak. To też nie a w sumie teraz nie wiadomo, gdzie jest Scatcherdona drukowane, bo jest tylko podpisane Egmont Printing Service. Okay. I tam może być <śmiech> każda lokacja na świecie. Może z Chin nam tu przyjeżdża. Tintiny były z Chin. Patrz, a ja sobie zażartowałem <laughs> tylko. Tak, czy Ale na by... przykład kupiłem sobie Walliego, w mhm. sensie gdzie jest książeczkę, teraz wyszła. Mhm. E, I też jest napisane, printed in Ogólnie China. Ogólnie jak się, jak kupuje kolekcje od fantagrafiku Disney'owskie, amerykańskie, tam wszystko jest. Printing in China, Singapur, Malezja, Korea i wszystkie tam kraje mhm. Azji. A DC i Marvel uparcie drukują w Kanadzie. Natomiast Gigant poleca i tak polecamy, bo tak. Jest, jest to fajna rzecz pomimo tych par, paru wpadek, no i świetne historie są w środku, nie tylko Dr. Quakenstein. Dr. Quakenstein jest takim ko kozakiem, tak, tak że naprawdę ta przywalił na koniec, To jest ale... komiks, który mógłby zostać wydany normalnie w albumie w Polsce. Ta. no, no, no. I by się, nie wiem, czy by się sprzedało. Mam nadzieję, żeby się sprzedało. Jest ale... fajniejszy niż Kawa Zombo. <laughs> no, o Kawie Zombo to tam sobie porozmawialiśmy, że nawet jak na nas było trochę... Zbyt, zbyt przegięte w jedną stronę, ale, no ale graficznie był, było mm, koza. Mhm. Szkoda, że więcej nie będzie. Dobrze, no więc przejdźmy do tego jedynego momentu, jedynego momentu który w listopadzie zaznaczył, że Miki miała 90 urodziny. Czyli jednego z dwóch. Jednego z dwóch. E, czyli 12 numer kaczora Donalda, z, który ukazał się w połowie listopada. I tego nie znalazłem w kiosku, więc go nie kupiłem. Tak jest. Więc Ciołazieś! <śmiech> No ja też, znaczy ja to trochę rozumiem, bo ja na przykład, gdy szukałem tego kaczora Donalda, ten gadżet, który był dodany, strzelający banan, był tak ogromny, że no, I gadżety z jajem. Tak, i gadżety, no, tam jajo było, ale... W każdym... Z jajem było spoko, jak była ta wkładka, że mogłeś zrobić kwadratowe jajko. Lata, lata, A to w, su w sumie, jak już mówimy o kwadratowym jaju, to pochodzi z jednego z najsłynniejszych komiksów Baxa, Lost in the, Lost in the Dance. Mm -hmm. tak. To R mam z fanta grafików to akurat. Oh yeah. <laughs> Natomiast. Natomiast ten Kaczor Donald, no, trochę, też, też się go trochę naszukałem, bo nie do końca widziałem logo po, pod tym gadżetem, zresztą jak kupiłem y, magazyn, to gadżet wylądował w śmietniku jakieś 10 metrów dalej. Y, i... było w jakieś dziecko, znaczy dać jakiemuś <grym> dziecku, <grym> a nie <grym> chcesz? Nie chcesz wielkiego dzieciaku. badana? M mieszkam w Zabrzu, więc możliwe, że jakieś dziecko to i tak znalazło. E, <grym> Natomiast... E... Przepraszam, brutalny dowcip. Natomiast y, mamy tutaj y, 90 lat Magii, Miki, jedyny taki, i w środku y, jest parę komiksów z myszką Miki, aczkolwiek spodziewałem się, że cały numer będzie poświęcony myszce Miki. Tak w naprawdę. Nazywałoby się Myszka Miki, a nie Kaczor Donald. Ojej, a, a, a, a w Miki Mouse przecież nie były tylko komiksy z myszką Miki, W Niemczech, gdzie wychodzi nadal Miki Mouse, to mm -hmm. zrobili podwójny numer z tej okazji, gdzie naprawdę było sporo komiksów z Miki. No. Ale tylko tam. Norwegii, Danii, Szwecji nie oś, No, A tak u nas tak. jest parostatkiem w Kaczy race, ten, ten pager, a, gdzie i... jest kaczor Donald i myszka Mikli. Mamy jedną zagadkę Mikiego, jest poszukiwacze zaginionej Marki i jedno planszówka z gufim. Tak. Czyli tak można powiedzieć pół numeru jest tutaj poświęcone myszce tak. Miki. Ogólnie ten pierwszy komiks, czyli parostatkiem w Kaczy race, to jest takie nawiązanie do pierwszej krótkometrażówki z Mikim, mm -hmm. gdzie tam i ogólnie tej sceny, gdzie tam on pilotuje parostatkiem i kręci tym kołem, a ogólnie to jest historyka, taka prosta historyka dziesięciostronicowa o Donaldzie, Sieszczeńcach, Miki i Piotrusiu. Taka sympatyczna, Ta, ale be, jedna bez, z wielu. bez szału. Ale ten, tak. e, następnie mamy Zagadki Donalda. Ja, ja lubię te zagadki, bo ja dzięki temu sprawdzam, czy jeszcze nie cofnąłem się w rozwoju jakoś szczególnie mocno. Ja akurat, jeżeli do zagadek Mikiego mam jakiś taki uraz, to akurat zagadki Donalda są dla mnie okej. Okay. No i tutaj akurat to mi się udało rozwiązać, więc wciąż, wciąż nie jest ze mną tak najgorzej. E, kolejna historia Siostrzeńcy Bandyci czasu. E, też mi się nie podoba jakoś szczególnie. Nie mocno. Czasu, ale nie wiem, czy zauważyłeś, kto ba napisał. Bandyci kto napisał kolejny komiks. Kolejny komiks. Zobacz, już. kto napisał go. Napisał. Peter Sajber. Tak, o, Peter to, to ten, ten Peter Tak, Snaiberg. to jest ten Peter Sajber. Oprócz tego, że on. Rysuje dla, dla na przykład Dark Horse'a czy, czy. Świetlista Brygada, tak. chociażby jest Świetlista jego autorstwem Brykala, tak. Ostatnio właśnie to Byłem Bogiem czytałem. od Mucha tak. komiks. To też pisze, jako Bardot że on jest czy... skandynawem, nie pamiętam właśnie z tym. Duńczykiem. O... Duńczykiem. duńczykiem dokładnie. Mhm. To, to jako, że tam są komiksy listy, ja, no to pisze komiksy z kaczkami. Nie rysuje. Ale pisze. A chciałbym zobaczyć jego rysowane przez niego kaczki. były mega spoko. Co musiałby być no takie... Taki Donald w stylu tak. Niepokojące można by w cieniu. Ale mamy też komiks y, z mysz, Myszkomiki Poszukiwacze Zaginionej Marki I, i tutaj scenarzystą jest Karl Bach. Właśnie to jest tak nie do końca. Właśnie o... wiem, bo chciałem, żebyś to no, rozwinął. Tak, właśnie o tym komiksie, sam się zdziwiłem o tym, jak przeczytałem, że scenariusz Karl Barth z Paul, Paul Murray ponieważ mnie... Totalnie zaskoczyło. Nigdy o takim komiksie nie strzylałem. Yy, Carbarks pisał... Jedy, yy, ogólnie przez 25 lat Carbarks rysował yy, komiksy Disneya, a potem przez kilka lat pisał scenariusze dla yy, o, komiksów o młodych skautach. A to nie pasowało mi zupełnie do tego. Okazało się po prostu, że to jest remake częściowy yy, The Gilded Mena, czyli komiksu o przygodach Donalda Eldorado, który też mm -hmm. jest wspomniany. Ogólnie z tego komiksu z Barksa chodził Złoty Człowiek który też był w życiu i czasach sama kwacza czy w kontynuacji rosy, yy, yy, rosy nie pajna właśnie tytułu, która się ukazała w komiksach z do do 2001 roku mhm. a to jest po prostu taki częściowy remake, tam, w kraje wątku zostało Sunniedr, nie ma złotego człowieka I ogólnie taka historyka, fajnie się czytało według mnie, taka przygodówka tak, Miki tam podróżuje, poszukuje znaczka, jest trochę śmieszny scen związany z poszukiwaniem znaczka i... mhm. Ale czytał się to całkiem fajnie. Dla mnie to nawet y, najfajniejsza opowieść w, ten, tak, w całym tym numerze. trzeba pamiętać, że, że, że jednak pomysły, kilka tych pomysłów, szczególnie tych gagów zostało wziętych z komiksu Barca, więc nie mm. można się dziwić, że to jest na, tak dobre. Aczkolwiek rozbawiło mnie też to, co jest prawie na samym końcu, czyli Znalezione Niekradzione z z <laughs> knerusem, bo zabawna historia. Ty Taka typowa dla wujka Snerusa. Zresztą tutaj gdzieś mamy w którymś z tych tomów Kaczogrodu też komiks z tą jedną planszówką tak. jak przekopał plażę. Mi się szczególnie hmm. podobało w tym komiksie z snerusem, jak był pokolorowany, hmm. pustynia. Taka.. naprawdę takie zachodzące słońce. Hmm. Bardzo mi się podobała ta kolorystyka. Pewnie. A sama, sama historikam no to taki drogark przedłużony na, na cztery strony, tak. takie, takie. ale, tak, ale po... ogólnie nie wiem, czy, z, czy, czy zauważyliście, że jest gigantyczna reklama do Karla Warsa. Tak, tak, zauważyliśmy, znaczy, ja, ja zauważyłem, chociaż trochę mi to zajęło, bo ona jest tak, tak ogromna, ja, nie, nie, nie że... nie wiem z czego to wynika, ale jest półstroniczowa reklama Spiderman'a? I jest jest całostronnicowa reklama Transformersów? Ale to jest jakaś płatna reklama, to nie reklama Pisma Egmontu chyba. Okej, okay. I uwaga, jedna ósma, czy dziesiąta strony poświęcona powrotowi do no. no. to jest takie 5 na 10 centymetrów, może nawet <grym> mniej, więc, więc myślę, że wszyscy na pewno dostrzegli, już, już lecą do... Na, po, jeszcze to jest umieszczone w najwspanialszym dziale kaszego Donalda, czyli puchar na słuchach. Tak. Tutaj, Znaczy ja y, widzę u siebie wielką karierę w tym dziale, ale to nie, może nie, nie koniec, niekoniecznie jest to ulubiona część e, tego magazynu. E, zdziwiłem się troszkę, pewnie dlatego, że z powodu swojego ignorancja nie, nie przeglądałem aż tak dokładnie co będzie w tym, w tym zeszycie. E, mianowicie nie, nie ma tych e, komiksów z Kaczych opowieści, które ostatnio były dodawane. Akurat były dodawane w każdym numerze. O, od, nie wiem, chyba 7 czy 8 miesięcy. Mm. Tylko o, chyba w tym, z, w, tym, w tym numerze zrobiono przegrać, z powodu tego, że trzeba nadać ten długi komiks y, z Mikiem. Wspaniałe no jeszcze... uczczenie pamięci Myszki Tak, że... tak. <śmiech> <śmiech> tak. jakby wy wycięli ten komiks Karla Baxa i Fauna Malaria i wstawili tam kaczopowieści, to już by był totalnie załamany. To, te, to, to wtedy jedynym śladem po urodzinach Myszki Miki byłoby to, to, to logo, na okładce. No, no. No ale cóż, generalnie powiem tak, że poprzedni Kaczor Donald, który kupiłem, a to nie był poprzedni numer, tylko ten bodajże dziesiąty, mi się podobał troszeczkę bardziej. Ja generalnie jestem zadowolony z tego, jak pismo się zmieniło no, w tylko, ostatnich miesiącach. Tylko cały czas mi brakuje to, co mi mówiłeś. Po co są te gadżety zasłaniające całą okładkę? Myślę, że gadżet jednak w największym stopniu sprzedaje właśnie, no właśnie. Nie, ciężko powiedzieć. Właśnie nie? trzeba by... powiedzieć, bo gadżet ja, z gadżetami jest masa. Słuchajcie, wróciłem do kaczora Donalda bardziej regularnie w numerze, w którym było Lego. Lego. Znaczy e, ostatni numer, który ja kupiłem e, był ten, co był ten zestawik, co tam stoi z tym gościem Tylko, z tylko że Lego akurat dobrze sprzedaje, ale czy gadżet, który w sumie jest 30 innych pism yy, z podobnymi gadżetami sprzedaje pismo? Zagiąłeś mnie. Mm. Ciężko powiedzieć, bo chyba kupujesz, wiesz, e, może kupujesz dla gadżetu, bo nie masz pojęcia, co jest pod spodem, nie? Tylko wiesz, <śmiech> że widzisz totalna, sam... Totalna, no tak. sam gadżet. No ja tego kacza Donalda za nic nie mogłem po prostu nigdzie znaleźć. Polecam sklepy, bo nie, nie wiem, z czego to wynika, ale e, głównie każdy... no obecnie jest dostępny w jakichś super i hipermarketach spożywczych. Nie wiem dlaczego. Mhm. W empichach jest średnio, w kioskach jest różnie, a w takim Kauflandiowo... nie, nie są pięć egzemplarzy. No, tak, tutaj nie nieopodal mamy Simply. Simply. No, tam się nazwa zmieniła, ale wciąż nazywam ten sklep Simply i tam kaczory Donald jest na okrągło. Gigantów nie ma, mamutów nie ma, ale kaczory Donaldy zeszytowe non-stop. No to muszę, muszę sobie sprawdzić w takim razie. I jest banan jak coś, tak? Czyli jakbym nie mógł znaleźć tak nazwy, to szukać banana Tak, jest taki banan, jest taki jajo i jeszcze, jeszcze coś i saszetka z naklejkami z Ligi Mistrzów. Z... Aha, myślałem, że z myszki. Nie, bez, bez, bez przesady to co. Są... Myszka Miki była miesiąc temu. No. Aha, okej. Okay. To, to, to, to jakieś niesparowane, bo tu był numer roślicowy, naklejki inne. No cóż, ale właśnie y, może przejdziemy do tego, co jest jeszcze z kaczkami w Polsce, bo tutaj... Kaczkami w Polsce obecnie... W Polsce o Pol... i w Stanach tutaj znaczy oddajemy się głos. Najpierw, najpierw może o Polsce, że jest kaczorna wydawane co miesiąc i poleca co co dwa miesiące i ogólnie to są w yy, razie są wydrukowane jakieś najnowsze historyjki czterorzędowe yy, duńskie twórców typu, czasami są klasyki typu Barks czasami są, a no głównie są jakieś historyjki takie proste 10-12 stońcowe Max a oprócz tego są cała linia gigantów gdzie, głównie, gdzie są to włoskie historyjki po kilkadziesiąt stron i tak są giganty polecać, gdzie są te nowsze historyjki oraz gigant Mamut i mega giga, które są wydawane co pół roku, każdy. Są po prostu najczęściej starsze historieki, ułożone tematycznie. Często też historieki, które kiedyś były w gigancie dawni, jakieś 15-20 lat temu. A. No. no. właśnie, na przykład ten ostatni gigant Mamut, chyba, który kupiłem, to był po, po twór, powrót z przeszłości? Nie, dynastia, oh, właśnie. To dynastia, dynastia, to był naprawdę tak, bardzo fajny cudem, tom, no. Ja nie wiem, ogólnie. W tym roku Egmont mnie masa pozytywnie zaskoczył. To jest po prostu aż dziwne. Do tego momentu Egmont mnie bardzo negatywnie zaskakiwał cały czas, cały czas. Ale w tym roku było parę pozytywnych zaskoczeń. W tym między innymi y, ostatni Megagiga, który ukazał się w maju, w czerwcu. Megagiga 11, gdzie się ukazała całość serii z dziejów Kaczego Rodu. Która jest po prostu stworzoną we Włoszech w latach 70-tych serią o tym, o, o historii Kaczej rodziny, od starożytności mm -hmm. w Egipcie do do, do, do, do współczesności, współczesności do, współczes, do współczesności do, do przygód Synerusa i ogólnie to jest zupełnie inna historia niż, niż Życie i czas ma McPherson totalnie się nie zgadzająca, co w ogóle nie powinno dziwić skoro życie i Synerusa są mocnym komiksem mm -hmm. ale też to są po prostu takie jakby to nazwać zabawne historyki o przygodach kaczek w różnych epokach historycznych, powiązane hmm. to jest wspólnym wątkiem yy, wspólnym wątkiem oraz yy, oraz no, nazwiskami twórców. Mm -hmm. I to był bardzo fajne tom, Ta, no owszem. Tak I też są tam bardzo dwa, dwa komiksy, znaczy jeden szczególnie muszę wymienić. Wojna i pokój. To tak. jest, to jest hmm. jak na, użyję słowa, parodia. Mm -hmm. <laughs> I to jest ogólnie uznawana za jedna z najlepszych parodii komiksów yy, yy, yy, wśród komiksów Disney, no jedną z najlepszych parodii komiksów... Disneya, tak? Tak. Yy, genialna historia Giovanna, Batisty, Karpiego, jest wspaniale po yy, pokolorowana, czy pokolorowana. I jest to niezwykła historia, pełna humoru. Szczególnie jak się zobaczy, ile tam było humoru, często w tle. Tak trochę jak u Dona Rosy w sumie. Mm -hmm. I też taka nie... W y, przeciwieństwie do na przykład Frankensteina ona nie podchodzi bardzo dokładnie do, do, do, do Wielkiej sari, jaką jest, jest, jest Wojna i Pokój, tylko tam bodajże jakieś tam pojedyncze wątki i bardzo dużo zmienia, co jest naprawdę fajne. I jest też y, Cachoro, który jest parodią... Super, no super. I też bardzo fajnie narysowane. No. Tak cały, cały tom generalnie był fajny. Tak. E... I to jest taka, jeżeli mieliście wykupić jednego megagiga, to według mnie. Z dwóch rocznie. Ale <laughs> jeżeli mieliście kupić jednego megagiga z wszystkich, które są, były wydane, to są, że dynastia jest w świetnym wywojem. Mhm. Teraz też ukazuje się inny tom niby okrągły 50 megagiga pod tytułem wyprawa w przyszłość bodajże, ale mhm. nie jest to tom, który powinien zachwycić. Ponieważ po pierwsze nie ma tam żadnej długiej historii. To znaczy tam maksymalnie historia to ma 40 stron, co, co już sugeruje, że może być średnio. Twórcy też tak za bardzo w nie ma, a na dodatek, jeżeli ktoś ma dużo gigantów w kolekcji, to tam bodajże połowa historii jak już kiedyś była w Polsce. Mhm. Więc to taki... No dobrze, czyli wiemy już jak stoimy z Kaczorem Donaldem, z tymi wszystkimi gigantami. Ukazuje się wciąż Miki Max, ale tak jak powiedziałeś, no tak. To, to są takie przedruki i w sumie nie warto. Za dużo plastikowych rzeczy tam. Co tak, tutaj. i, i co, co jeszcze mamy? Co mamy jeszcze? Znaczy, to obecnie ostatnio ukazał się album od Panini z naklejkami z Myszką Miki. Ogólnie to jest naprawdę fajny album, ponieważ nie... nie, nie, nie nie jest on poświęcony filmowej karierze myszki Miki, jak to często bywało, mhm. tylko jako że robili to Włosi, to pomyśleli, że jednak w Europie jest też Miki popularny, komiksowy. I ogólnie jest komiks z Mikim, nowy, oryginalny, w tym występuje masy postaci, takich, y, które wystąpiły kiedyś po kilkukrotnie w komiksach Disney z Mikim oraz dużo ilustracji najsłynniejszych twórców komiksów Disneya, to tam Giorgio Cavazano, Romano Skappa, Floric Gofferson i ogólnie, naprawdę fajny album. Jeden z takich... Jeden z taka Przyjemna niespodzianka, że jednak ktoś w końcu jak poświęcił coś, to jest skierowane nie tylko dla fanów komiksów, i... i Czyli poświęcił nie, to. Nie, nie, no tu, tu, tu masz rację. Ale też w, w jego jakby projektowaniu bardzo mi się podobało, bo tylko miałem okazję go przejrzeć te takie przeźroczyste strony, które są na naklejki tam w czy znaczy nie, przeźroczyste strony są na karty. Na bo, ka a to widzisz, to o Jezus. Bo to jest tak, że są naklejki w albumie i są karty. I te karty też są bardzo bardzo fajne, bo te też przedstawiają najważniejszych rysowników komiksów z Disneya, to znaczy, komiksów z Mickey. Te karty on. są też w saszetkach z naklejkami? Tak, czy tak. Jakoś? Oso, no to okay. jest, chyba w każdej saszetce jest pięć naklejek i jedna karta. A, Aha. w ten o. sposób. A, okay. Tak. To strasznie skomplikowane. Tak, no, te... czyli trzeba tak... Z, z dużo, dużo kasy, żeby zabrać cały. Hmm. Wydaje mi się, tutaj poprawniej się mylę, ale wydaje mi się, że ktoś wydaje jakieś książki z opowieści też w Polsce, Tak, a nie wiem, jak ktoś czyta Amit, Amet? Ach, ci są też y, te książeczki z Lego wydają tak, bardzo no, często. Czy... Książki są ok. Szczególnie mi się pierwsza podobała, bo, y, y, bo zawierała elementy z odcinków, które na, nie były wtedy wyemitowane ani w Polsce, ani w USA. I to było hmm. najfajniejsze w tej pierwszej. Ale według mnie trochę są one otwórcze, ponieważ... Głównie opierają się na kilku obrazkach, czy tam kilkunastu o opowieściach narysowanych, które są powtarzane w różnych pozach, konfiguracjach oraz są głównie skupione na łamigłówki, takie proste, Zagadki, naklejanie. Tak wiadomo, no, to, to, to, to, to znaczy tutaj, tak jak mówię, są też te pozycje z Lego. Od nich tutaj mam na, pół, na półce jedno z nich, Lego Super Heroes i tam jest Flash w środku. No to cała idea tego polega na tym, że Flash biegnie przez ca cały tom i na każdej stronie, na każdych dwóch stronach jest, jest po prostu zagadka. Będzie w nieprosta. No i był dodany, dodana figurka mini Flasha tam wiem, gdzieś na półce. <śmiech> Ma mam tylko dlatego to kupiłem oczywiście. To, to. Więc wy wy wydaje mi się, że no właśnie bo to jest gr też grupa docelowa tam kilku latków raczej, ale sądzę, można, raczej to, no, te coś lepszego zrobić niż to nie, ale nie wiem jak to wygląda pod względem licencyjnym ale prawdopodobnie z tego powodu, że Amit czy Amet wydaje książki z kaczymi opowieściami, także z tego powodu Ego nie wydaje komiksów osobno mhm. jak że na żadnej opłacy kaczora Donalda nie było loga kaczych opowieści, mhm. co sugeruje, że chyba coś do czegoś nie mają do końca praw. Hmm. Że mogą na przykład historyjkę skaczać opowieść i dukować w Kaczorze Donaldzie, ale nie mogą już Reklamować na, na opłatce. Ten... Znaczy mhm. ja, ja może znowu nawiążę do Lego oczywiście, bo i jest i Amit, który wydaje te, te książki, jest y, wydawnictwo y, MSZ, o, bo oni mają taką nazwę, która się e kojarzy e z... e tak, które się kojarzy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wydawnictwo MSZ też wydaje magazyny z Lego, Egmont też wydaje magazyn z Lego. Kurczę, e może to jest wszystko kwestia dogadania się. E kwestia, nie, jakie e masz umowy licencyjne, czy masz wiesz, wyłączność, mm. czy nie masz wyłączności. Znaczy, mi się wydaje, że może jak Egmont chciał wydawać czasopismo o kaczy opowieści, to może by mogli, a chyba by nie mogli e dowolnych książek z kaczymi opowieściami, mm. też komiksów. Mm. To też książka w sumie. Okay. Znaczy, a sądzę, że takie komiksy z każdymi opowieściami, wydane osobno, to chyba by się sprawdziły, nie wiem. Nie wiem, czy, czy, czy wśród dzieci popularne są Kacza opowieści. Na pewno wśród dorosłych, co najmniej trzech, co najmniej trzech osób. A jak to no. wygląda w Stanach? Bo w Polsce coś jeszcze jest? Czy... Właśnie akurat jest taki moment, że za bardzo nic nie wiem o zapowiedziach. Mhm. Jak wspomnieliśmy wcześniej, będzie Kaczak od Barsa kolejny w styczniu. Też będą kolejne Legend, ale nie wiem, co w nich będzie. Może... Ale to się możecie dowiedzieć, jak tak. już będziesz wiedział z Twojej strony, więc tak. dokładnie. A w USA są zmiany. Zmiany, ponieważ od kilku lat y, komisji Disney w głównie wydawało IDW, o czym było wspomniane w podcaście. Mhm. Tak, no, dobra, no, no, no, dobra, I, dalej, tak. dalej. To... I wydawali cztery główne serie, Angle Scrooge, Mike Mouse i tam Donald Darry, Walt Disney Comics Stories, ale ostatnio tam ogólnie sprzedaż była średnia, też były jakieś gigantyczne opóźnienia, nie wiadomo dlaczego. I ogólnie zwolnili osoby, które odpo były odpowiedzialne za te magazyny, fanów długoletnich komiksów Disneya. Uh -huh. I teraz przyszła nowa ekipa. I no, jest dziwnie. W Uncle Scrooge się... Obecnie ukazują ta taka seria, pierwsze miliony z sektora, także w Polsce była w gigancie. To jest o tyle dziwne, że wydano, wy zosta że e id zamierza wydać tylko 4 z 10 komiksów z mm -hmm. tej serii. To jest, to jest dziwne bardzo. A e od nowego roku AnkleScrux powróci, ale z nowym logiem, które jest bardzo brzydkie i przypomina najgorsze czasy tego pisma <grym> oraz z. z <grym> Ja, oraz tłumaczeniami nie robionymi przez y, fanów komiksów Disneya czy tam osoby, które pracowały nad tymi od wielu lat tylko przez jakąś totalnie znaną osobę, która obecnie mieszka w Hiszpanii, jak to ktoś dowiedział się. Hiszpaniaki, nie? Ale to jest przerażające. To, to... To, to, ja. to, to jest przerażające. <laughs> to akurat nie ja szukałem. Tak, tak, tak, tak. <laughs> Ale adres znam. No, a, a, a, a, World Psychole... Disney... z Włoch, bo to jest... <laughs> a Walt Disney Comics and Stories, czyli w pewnym momencie naj, najdłuższa, nierestartowana seria w USA, która tam odobiła numeru 730 czy 740. I był taki moment, że wszystkie inne były restartowane, a mm. Comics ten została zrestartowana. Oczywiście. <laughs> I obecnie tam są wydawane głównie y, tworzone przez, nie wiem, 5-10 lat temu y, adaptacje krótkometrażówek z Mickey. Ale no szczęście są ładnie, To IDW też takie coś wydawało chyba, Ale one, są, czy... ale one są teraz narysowane A. normalnie. Mm -hmm. kl klasyczny krótkometrażowy. A, dobrze, dobra, dobra, dobra. I... I czy ogólnie jest źle. Wydawało się, że będzie dobrze. Były fajne komiksy. Ogólnie można kupować, ale to ogólnie... Ogólnie nie ma problemu z, z jakimś... Bo ogólnie to są... Każdy trade yy, w przypadku... Yy, czy to komiksów... Disney od IDW, czy to gigantów, czy to wszystkiego. Najczęściej to są po prostu kompletnie niezwiązane ze swoją historią, można zaczynać już każdego, więc, więc sporo ich wydało. Teraz niestety wygląda to, że będzie słabo. Kończą wydawanie, tak zamykają powoli klasycznych pasków: czy to z Donaldem, yy, czy to teraz będą wydawać paski z Josei, czyli z Jose i Pancito, mm -hmm. czy Caballeros. To kompletnie niezwiązane z serialem. To przypadek totalny, mm -hmm. Ale naprawdę totalny przypadek. A i zamknęli prawdopodobnie, coś co można byłoby też wydać w Polsce i sądzę, że u nas by sprawdziło. Papyrinic New Adventures, czyli u nas wydane jako Imperator kontratakuje, czyli włoska seria komiksów o superfanku, narysowana na, w stylu trochę Marvela czy DC. Mhm. Tylko jak ja to nazwałem, to tak jakby w Marvelu czy DC mogli robić 60-stronicowe zaszyty. A. Brzmi spoko. No i to jest świetna seria, tutaj w Polsce wydano tylko kawałek ze środka. I... i w, w tym tym pomarańczowym... Tym to? Imperator kontradarku. To, to jest to, tak? tak? A, czyli to była znacznie większa historia. Tak. To był dopiero, to był jakiś 30. zeszyt. Tego 30. To teraz uważam, że mega słabo, bo ona była naprawdę fajna. Hmm. Tak. Mogę być oficjalnie oburzony, że nie była kontynuowana. W Niemczech wydali Łapka całość, teraz Egmont. Więc jakby skopiować te wydanie i wydać w Polsce. Zwłaszcza, że Quang jest chyba znaną Sądzę, postacią u nas. Tak, a a no stety, niestety IDW wydawało, zaczęło to wydawać, tylko, że jakby to powiedzieć. Na no standardy amerykańskie wydawanie 70 stronicowych zeszytów jest po prostu... Zabójcze. No. Zabójcze i... Cena, chyba, cena okładkowa pewnie coś koło 10 dolców musiała. Było dość ta, chyba było 7 czy 8, ale, ale niestety nie przyjął się za bardzo. Wydaje chyba z 8 zeszytów. Chyba dalej nic nie będzie. Hmm. Niestety. A Ale są to... tam też inni wydawcy, prawda? Tak, coś... są inni wydawcy. Jest Fantagraphic, który skończyło kolekcję Gottfersona, czyli kolekcję klasycznych pasków z Mikim. Yy, skończyło też kolekcję Rosy. No, Rosy nie trzeba przedstawiać. Raczej nie. Oraz kolekcję Maxa, której wydano, nie wiem, z 15 tom, a będzie tomów 35. Biorąc uwagę, że tomy są wydawane dwa razy rocznie. To... Za 10 lat to z Fantagraphics są te w tak, wydania, tak? Tak. O, to ko kojarzę? jest duża szansa, jeżeli u nas sprzedaż będzie dobra, że u nas zostanie wydany Bugs szybciej niż od Fantagraphic. Trzymajmy kciuki. Tak, tak. Oprócz tego, niedługo niedługo okaże się osobne wydanie Życia i Czasu Cznego sama kwacza. Poszczególne historie były w kolekcji Rosy, tylko że teraz postanowiono wydać osobno, jakby ktoś chciał tylko to. Oraz zostało wydane coś takiego jak Mike Mouse The Greatest Adventures, i są po prostu pokolorowane najsłynniejsze paski z Mikim. I to jest ponoć tom, który zamówiłem, gigantycznego rozmiaru A4, może większy, z naprawdę przepięknie pokolorowanymi paskami z Mikim, które nie pochodzą za 30., ale nie zestarzały się ani trochę. Mm. No to pięknie. A takim, można to, można to? to bez problemu sprowadzić do Polski bo idw robi problemy momentami e, tak nie wiem czy można nie wiem czy a to mają w, w ofercie ale na pewno mam przez amazon czy book depository ale to wtedy trzeba cło jeszcze dodatkowo zapłacić nie? Nie nie. z Amazon okay. to jest zamawiam amerykańskiego i to raczej na 95% nie będzie co. Okej, okay, rozumiem. A no, do elektroniki zawsze, ale do, do książeczek. Mhm. Znaczy, słyszałem takie historie, że komuś naliczyli 23% vat na książkę, ale to jakieś historie wystanę z palca. Oprócz tego Dark Horse wydaje te parodie, które nie są parodiami. Mm. No. Nic dziwnego, że tam mają taki bałagan, jak tylu wydawców się, się bierze a, za A to nie rzecz. są jedyni wydawcy w ostatnim czasie, ponieważ jeszcze dwóch innych wydawców było, ale już się zmyło. Mhm. Paper wydał kilka komiksów Disneya, tylko że to była taka dziwna seria w tej, w jednej serii. Był komik, była adaptacja samolotów, była ta boska, parodia boskiej komedii z Mikim i chyba dzwoneczek jeszcze był w tej samej serii. No ta to sama seria. Dajmy, co, co my tam mamy? A dobra, to wydamy. <głosy> <głosy> Losowali na ślepo z kubła jakieś. Oraz Jobbox wydawał głównie komiksy związane z jakimiś filmami Disneya, a także Dark Thing Duck, czyli komiks oparty na dzielnym agencie Kaczorze, czyli takim spin-offie opowieści, który nie jest znany w Polsce. Mm -hmm. mm. A to mam omnibus. A, a tam były jakieś były problemy z, e, z wydaniem tego, nie? Czyli, była jakaś cenzura, zmiany... E, ogólnie sytuacja z dzielnym agentem Kaczorzem wygląda tak, że postał pierwszy Damian, który był wleciał na TVP i tam... Problem, nie mówię że... teraz o komiksie akurat. A, e, że że tam, tam była jakaś taka sytuacja, tam że końcówkę zmienili... Bo tam się i... zmienił twórca, bo początkowo to pisał Ian Bry, mm -hmm. czy coś takiego, a potem to pisał A spają, a potem przy poprawionej edycji, wcześniej ze on przepisał dialogi. A no właśnie, to pamiętam, że, że takie coś, co, coś było z, bo mam to na półce i, i było zupełnie inaczej e, niż, e, niż ten. Dobra, to myślę, że dowiedzieliśmy się wszystkiego, co mieliśmy się dowiedzieć na chwilę obecną, tak? Chyba tak. Tak, super. No to w takim razie kończymy, wydanie specjalne Wło. <laughs> E, jakby, jakby nie patrzeć. Dziękujemy naszemu gościowi za przybycie. I za mnóstwo, mnóstwo wiedzy. Tak. Mam nadzieję, odporem. że nie zanudziłem. Mm. Mam ehm. nadzieję, że tam nie będzie odcinek z najgorszymi wyświetleniami. My też. <laughs> no. I po, jeszcze raz polecamy każdą agencję informacyjną slash centrum komiksów Disney. Komiksy Disney No, Tu tak. przynajmniej nie będzie żadnych rad jeśli chodzi o disneya <laughs> tym razem. E, I co, i słyszymy się my za dwa tygodnie. Szukajcie nas w internecie, kaczera Donalda w kiosku i trzymajcie się. Cześć. Cześć.